Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych i konsolowych, i nie, ale nie tylko. Odcinek 266. Ja nazywam się Damian Panów Dachman i ze mną sam Michał Kita aka Nexus. Cześć wszystkim. Witam Cię Miele. i witam Piotrka Kuldanka aka Kuldana. Dzień dobry wszystkim wieczorem. Yy, panowie, yy, od czego by tu zacząć? Tyle wspaniałych wiadomości przez ostatnich nie, więcej niż 10 dni, dwa tygodnie. Dwa tygodnie się nie słyszeliśmy. Kupa czasu strasznie. minęła. No właśnie. I część się część urlopowała, część jedzie na urlop dopiero. No, część Rada, pracuje, część no, pracuje, żeby nie użyć no, brzydszego słowa. A propos urlopu, wy wszyscy byliście, nie? W tym takim kraju zalanym wodą. Tak, ale to ja to byłem chyba 6-7 lat temu, strasznie dawno. Nie wiem, Piotrze, ty byłeś? No nie, ale ja mam pewne, że tak powiem, wspomnienia z pierwszej ręki. Aha, aha. Nie, bo ja wróciłem, tak, przyznam się. No tak, żeby to było związane z grami, to powiem, że wychodzi na, czy już wyszła, gra Rise of Ven Veni Venice. <śmiech> <śmiech> na Steamie jest dostępna, więc tutaj taki, taki temat. więc co, żeby prawda generalnie o tej grze móc rozmawiać z perspektywy osoby, która była, w, w tym mieście, bo postawiono mi tam pojechać. Nikt mnie nie zaprosił, nikt mnie nie opłacił tego, niestety. Nie było, nie było jakiś tam fety, nie było youtuberów, chociaż, kto wie, może byli youtuberowie. Ja ale... wiem, może się zaraz pojawią jakieś filmy na YouTube, jakiś gościu biegnący po dachach, czy tam Pałacu Dożów. No to by było ciekawe. ale <laughs> W kapturze białym, próbującym kiedy, przeskoczyć kiedy, dachu kiedy na dach. Kiedy byłeś ten ostatni raz, Michał? No, na tyle dawno, że w świeże wspomnienia raczej, raczej już są bardzo czerstwe. Nie, bo ja tak sobie myślę i tak, tak patrzę na to. i Teraz e, właściwie już jest, Tych miejsc nie przybywa, które można odwiedzić. Te, te, te, takich, takich turystycznych e, miejsc marzeń. I, a te, które są, no, no, one są ja, No Ja byłem oczywiście jednym z tych turystów, który i, I Ale po prostu ilość ludzi w tych takich kluczowych miejscach w Wenecji, czyli właśnie na, na placu Świętego Marka, prawda, te, te, te okolice to jest zatrzęsienie, zatrzęsienie i tak sobie myślę, że Wenecja w ogóle nie, nie, nie, nie tonie, ona się nie zapada, tylko po prostu ludzie przydeptują te, wiesz, tupają tymi swoimi nóżkami małymi i przybijają te palec coraz głębiej, coraz głębiej I to jest właśnie to. No, a Wenecja jest o tyle ciekawym miejscem, że yy, dwie rzeczy mi się nasunęły, że jak ktoś jest uczciwym, to jest to, no to po prostu jeśli nie, nie ma gdzieś, nie wiem, worka złotych monet, to no to tam czasu miło nie spędzi te tak zwane tanie tramwaje wodne kosztują w przeliczeniu na polskie złote y, za, za jeden kurs taki godzinny, no to jest y, 7 razy 4, y, 28, 30 zł. Ja byłem w szoku. Dlaczego ja byłem, w szoku? Dawno, dawno nie jeździłeś komunikacją miejską. No właśnie, zapraszam do Krakowa również na przejażdżkę po Wiśle. Są podobne ceny, mój drogi, no ja nie wiem, co to cię Ale powiem. wiesz, ale w Krakowie to jest y, raczej... Y, znaczy, ja wiem, że są te tramwaje, które, które funkcjonują jak tramwaje wodne w Krakowie i, tak, i tak. można też prywatnie sobie powiedzmy no są, tak pływają te gondole, taką, dopłynąć, w ale ona działa wakacje. wtedy jak taksówka bardziej, ale to są powiedzmy ceny jeszcze w jakieś takie w miarę. Poza tym masz w, w pełni rozwiniętą komunikację miejską, autobusy, tramwaje i wszędzie dojedziesz. No w Wenecji tak nie jest, chociaż akurat sama ta główna, te, te główne wyspy tak, w samym centrum, one są na tyle małe, że jesteś w stanie wszędzie dojść na piechotę i czasami jeśli nie masz takiej przyjemności, żeby tym głównym kanałem, tym Grand kanal przepłynąć, to jesteś w stanie szybciej dojść na nogach z jednego miejsca do drugiego niż, niż właśnie się tłust. Bo to ja te, te, te tramwaje wodne, te vaporety, to ja nazwałem y, bydło łodzie. Bo ludzie tam są stłoczeni na stojąco i, i nie mogą się ruszyć nawet y, specjalnie. Y, y, generalnie w ogóle y, trochę takie stare dobre czasy, gdzie ma w ogóle kontroli biletów. Więc z drugiej strony, jeśli ktoś nie jest uczciwy, może mi w oporę to za darmo sobie pływać. No, ale Odbijam sobie powiedzmy wenecjanie na, na różnych innych rzeczach, podatkach, podatkach ukrytych. Pójdź do restauracji, to jest, to jest cena, którą widzisz w menu. To jest później ukryta cena wody, którą przecież rzeczywiście mówisz sobie, no przecież zamówię wodę do, do, do obiadu. Nie? Później jest podatek, nie wiem, jak on się dokładnie nazywa, bo pewnie jakiś podatek typu koperta, i później y, podatek za usługę 12%. I tak można po prostu za coś, co kosztuje 20 euro wyjść i zapłacić nie wiem, 50. No, ale to, to jest przyjemnie, y, przyjemnie tak czasami wydać. To. Ale jedna rzecz, jedna rzecz, y, y, która mnie po prostu powaliła, i nie sądziłem. kiedyś o, o tym słyszałem, to myślałem, że tak nigdy nie będzie. To, to był ten moment w historii, kiedy pojawiły się właśnie, wchodziły iPady kolejnej generacji z, z kamerami wysokiej rozdzielczości. Wtedy się mówiło, że o, no to może być ewolucja. Ludzie przestali już robić zdjęcia prawda z normalnymi aparatami, tak? Tymi kompaktami. Zaczęli robić telefonami. Ale teraz większość ludzi, których widziałem robiło zdjęcia iPadami, iPadami mini albo jakimiś tabletami właśnie z Androidem. O no matko. I tak po prostu wszędzie. I to wszędzie... jest też, czego ja nie pojmuję. Wiesz, to jest kompletnie dla mnie niezrozumiała rzecz. Te iPady w powietrzu po prostu były wszędzie. I ja, ja się śmiałem, bo ja pamiętam, jak już nie, nie, nie pamiętam dokładnie, gdzie to usłyszałem, jak ktoś po prostu mówił, że e, tak będzie, że ludzie przestaną robić zdjęcia e, już w ogóle nic nie A rynek aparatów kompaktowych jest przecież tak bardzo dobrze rozwinięty. Mhm. Który, co, który właśnie, zresztą on ostatnio on dosyć intensywnie badałem. I co, kupiłeś sobie jakieś 52-megapikselowe? No, nie, nie, mój drogi, jak, jak sobie poczytasz trochę, to akurat megapiksele, to tutaj zbytnio dużej roboty nie robią. tylko chodzi o matrycę, która jest na, w takim aparacie, ale to już pomijam, nie, nie, nie, nie chcę się w jakieś tam techniczne dywagacje tu w, wdrażać. Natomiast chodzi o to, że ja po prostu potrzebowałem tego aparatu, którym będę mógł zrobić zdjęcia, jak mi się wyczerpie bateria w telefonie po prostu. Albo inaczej, na odwrót, że wolę mieć taki aparat Czyli cały czas po przy sobie. małego aparaciku do torebki. No i mieć coś takiego małego przy sobie, gdzie jakość tych zdjęć będzie na tyle przyzwoita, że po prostu nie będzie, nie będzie, nie, nie będzie wstydu. No i okazało się, że za całkiem niewielkie pieniądze kupiłem aparat, probiłem sobie trochę testów i z światłem dziennym, światłem sztucznym w domu i też na, na... czy znaczy, możemy ujawnić... I sobie porównałem ze zdjęciami z iPhone'a piątki po prostu i to nie, nie ma co porównywać, no więc... Lepsze. O, no, 100 razy lepsze. Znaczy wiesz, no, bo obiektyw... No, optyka robi swoje po, w po prostu. to jest taka kropeczka, pineska, a prawdziwy Aha, obiektyw, mi... nawet w kompakcie, to ma, to ma, no nie wiem, tam... Ja nie chcę mówić tam centymetr, średnicy i tak dalej, bo to różnie może być, tak, ale to jest ogromna różnica. I ja mam na przykład taką, no teraz już powiem, że starą, taki... Stary, starą kamerę, stary camcorder Canona. No i ma porządną optykę, nie? Z 12 razy, razy 12 optyczny zoom, CMOS, czy jak to się tam ładnie nazywa, nie? może źle wymawiam, może to się CMOS nazywa. W każdym razie no też jest dużo inna, dużo lepsza jakość zdjęć. Poza tym jak ja uwielbiam korzystać z zooma, kiedy na przykład obserwuję te, te statki wycieczkowe i miałem chyba trzy takie, w upolowałem E, wielkie e, no rejsowe, pewno, takie pewno, statki miłości, i ludziom zaglądałem. O, te, te statki były o dobre 200, 300, 400 metrów ode zaglądają zaglądałem prawie przez, normalnie prawie do kabin. Znaczy, no, to, to w zamówiłem. takim kompakcie zoom jest, 200, zoom jest bardzo przydatną rzeczą z kilku względów. Pierwszy to jest podstawą taką, że jednak te kompakty to mają dosyć szerokie obiektywy, i, i to momentami to się z nich nawet rybie oko robi, więc robienie takiego naturalnego zooma to jest, to jest jak najbardziej pożądana rzecz, więc ja też szukam takiego mhm, aparatu, który, tak. który jakiegoś tam zooma ma, żebym mógł sobie te zdjęcia na tyle wykadrować, żeby one sprawiały wrażenie takiego robionego, jak ja widzę, a nie tak, wiesz, jakbym miał oczy dookoła głowy. A to sądzicie o trendzie, który ostatnio się pojawił, czyli aparat w obiektywie, jak to ładnie jest nazwane, czyli tych takich nakładkach na smartfon, które wygląda jak wielki obiektyw, który zarazem jest aparatem obsługują mający matrycę i obsługują... Mówisz zdjęcia. o ostatnim wynalazku Sony? No chyba nie tylko Sony. Już to, to akurat to jeden, Sony jeden Sony z, z nich testowałem w sklepie i jest rewelacyjna rzecz. To jest, to jest bardzo fajna rzecz. Tylko, że to. No dobra, ale to nie likwiduje największego problemu, czyli kwestii baterii, bo. Piotruś, to jest tak. Telefon jest w stanie robić fajne zdjęcia, po czym po zrobieniu, nie wiem, zdjęć przez 2-3 godziny nagle masz 0. Już ci odpowiadam, ale już że odpowiadam sobie, na ja bym to tak pytanie. miał coś, kupić sobie coś takiego? Ja bym wolał tak jak zrobił Michał, kupić sobie po prostu taki dobry kompakt No właśnie, to jest. Najrozsądniej zawsze jest kupić kompakt, bo tam jest na tyle dobry akumulator, że, bo, że ta, ta bateria, że, że po prostu to o wiele dłużej wytrzyma niż telefon. Telefon cały czas byś musiał mieć w trybie samolot, żeby powyłączać te wszystkie usługi wszystko to, coś wlecić i wiesz, działa, żeby tylko wyświetlać ci łapał. Natomiast z, tą, z, z, tym, z tym aparacikiem, w sumie aparacikiem, bo to jest sam obiektyw praktycznie tej sonówki. To się nazywa aparat, tak, w aparat w obiektywie, bo on ma tam całą, tą, całą elektronikę, na której zapisuje te wszystkie Co, informacje. Pod USB tak, czy to się podłącza? Tak, to się paruje przez to Bluetooth pra, parujesz przez normalnie i to, że sobie wieszasz, na to na telefonie w nawet nie jest tylko taki Nie, nie, Z optyką, tak która jest. Ja myślałem, że po prostu obraz jest lepiej wyłapywany przez ten lepszy obiektyw. Nie, to jest tak naprawdę nie, jest samodzielny jest... aparat, który Aha. podłączysz do telefonu tylko i wyłącznie po to, żeby łatwiej się było Apar aparat. bluetooth ma w, w ogóle jakiś zasięg, to nie musisz łapie? w ogóle podłączać. Aparat, w no, no momencie... aparat trzymać w jednym aparacie, a telefon w drugim. Aparat łapie. pełni no. funkcję wizjera, yy, no, i, no, i jak, no i migawki, no i niczego innego. Po prostu Ale ja bym sobie coś takiego pod, yy, zawiesił yy, na, na okularach i miałbym prawie, yy, znaczy, jeszcze lepszy Google Glass. Bo jak byłem na przykład w kilku miejscach, yy, między innymi yy, w Pałacu Dożu, o którym yy, Michał wspomniałeś, to tam jest zakaz fotografowania. Ja myślałem jak jakiś agent, prawda, oglądać się na kustoszy, czy tam tych wszystkich strażników, i tą swoją kamerą, prawda, gdzieś tam za pleców robić zdjęcia, czy tam filmować. A mając coś takiego, ja sobie myślałem, że jakby ktoś miał Google Glass, albo właśnie taki obiektywik, sobie zawiesił na okula okularkach. No to, no to jest dosyć duży przeniewać. obiektyw, to jednak ten obiektyw ma trochę. Natomiast faktycznie tą zaletą <grym> jest, jest to, że. No, możesz... się ze mnie nie śmieć, ja mam po prostu okno. Natomiast... Natomiast. Czyli poczułeś się do jak Ezio, <grym grym> robiąc jakieś potajemne rzeczy. Ja byłem Ezio. Kojarzycie, kojarzycie ze Splintercella akcję zaglądania pod, pod drzwiami, prawda? gdzieś chce się obok pomieszczenie dzieje. No tutaj może nie, w, nie włożymy, nie, w, nie włożymy tego Myślę, obiektywu. Pod w Parę między, między drzwi, między drzwi. Natomiast y, możemy sobie cuda, znaczy fajne ujęcia, po prostu z, z tym z, dzięki temu obiektywowi mm -hmm. robić. I tyle, no to jest jakby taka wartość mm -hmm. dodana tego urządzenia. Kącik towarzyski. Ale panowie, bo kącik towarzyski, kącik nie towarzyski, nie wspomnieliśmy o tym, że y, Rutkowski stoczy swoją y, walkę pierwszą bokserską. I tak sobie pomyślałem, że pewnie z Najmanem albo z, z innym takim y, dobrym przeciwnikiem. Ale jaką by była zarombistą sprawą, e, e, kwestia umieszczenia Rudkowskiego na przykład na kolejnej e, wersji okładki polskiej edycji e, tam jakiegoś nie nie, jakiejś gry bokserskiej? Nie, nie ja graczku, proszę tak. cię. A. Bo za, za, zaraz to to wiesz, zaraz piękne. wychodzi nowa edycja i pierą wieką stoką tąką strzeli do łba. No ale panowie, oprócz tego, że wszyscy grają w GTA i tak dalej, to żeby poruszyć trochę niebo i ziemię, to Steam znowu coś tam e, powiedział i wyszły to dwie Valve, informacje od Steama. Znaczy że? od Valve, przepraszam, tam, Steama te, od mojego przyjaciela Steama. Skrót myślowy. Tak. Trzy Valve... informacje chyba w sumie. Valve powiedziało, że robi Steam USA, potem powiedziało, że będzie robiło Steam Machines, a potem powiedzieli, że wymyśli, że zarówno pada. Mhm. Jak się tak, stosunkujecie wiem, do tego, jako, jako wiem, że no, Piotr na pewno jako bardzo pc to gracz? Słuchaj, <śmiech> nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś eee. czas temu prowadziliśmy w, w, w okazji, jak przy okazji którychś targów, nie wiem, czy to było połe 3, czy, czy jeszcze wcześniej, a propos tych takich pistonów, tych takich klocuszków tak, składanych, ja prawda? prowadziliśmy długą dyskusję na temat tego, jaki to miałby sens i tak dalej. I podsumowując najszybciej, jak się da... To, co Valve ogłosiło, wszystko rozbija się o cenę, Bo jeżeli ten, to urządzenie, które oni zbudują, będzie za te same bebechy, które byś sobie kupował, nie jako Steam Machine, tylko jako po prostu składany PT, zapłacisz połowę tej ceny, to, to nie mamy, moim zdaniem, najmniejszych szans się utrzymać i, i, i zrobić Tu jest inny wejść aspekt na rynek. najważniejszy, chyba pomijając te Steam Machine z całe. To jest to, że nie, nie jest, po prostu Valve zrobił swój system operacyjny. To jest naj, naj, najistotniejsza informacja, dla mnie przynajmniej. I oparty nie na Androidzie, tylko na Linuxie. Bo popatrzcie, no, to, to, jedna to, rzecz no. mnie zastanawiała, w sumie, czy w tym momencie, jeżeli ten system będzie udostępniony za darmo, bo takie, taka jest oficjalna informacja, że on będzie do pobrania bez problemu z, z Steama. Taka jest idealnie. no? Tak, dokładnie, więc... Yy, Rozumiem, że dystrybucja gier na ten system będzie tylko i wyłącznie poprzez internet, prawda? Czyli to będzie dystrybucja poprzez cyfrowa. Poprzez Steama. Nie, Steam zaraz wejdzie w retail. Bo wiecie, bo mnie to <głos> się ja zastanawiam, czy co. No, jak pójdę do sklepu, to będę miał wersję na Windows i obok będzie wersja na SteamOS. Czy znaczy, wiesz co, możesz kupować tak zwane karty z z, grapki, z grami w sklepach, bo yy, ja nie wiem, jak jest w Polsce, czy w Empiku sprzedają karty... Yy, gift karty tak zwane, tak, czyli karty z, z, z pieniążkami na, nim, na nich do Steama, bo na pewno widzieliście pewnie jakieś karty do, do różnych gier sieciowych, ale także po prostu czy do iTunes, ale żeby tak. na przykład nie wiem, 50 euro czy tam nie wiem 100 zł do wydania na Steamie czy widzieliście takie karty? No ja szczerze mówiąc nie widziałem takie karty, takie gift ja tutaj karty. widziałem i one są normalnie sprzedawane w, w GameStop'ie Jedyne, no. które były swego czasu ale dawno też już nie widziałem, to były do PSN-u. No właśnie więc do PSN-u no jeszcze nadal funkcjonuje, tylko y, też prawdopodobnie ci władcy z drapek je wszystkie przejęli i sprzedają je na, na logrosach i tam w swoich stronach, więc y, ciężko jest, chociaż ja widziałem też tutaj y, zdrapki do, do PSN-u, ale generalnie, wiesz, może zamiast sprzedawać już y, tam konkretnie y, grę w pudełku, no bo jaki to jest sens y, wydawać ten pieniądz na pudełku, będziesz miał taką kartę, zdrapiesz sobie i tam jest kod na przykład na Portal 3. A to będzie sprzedane w GameStopie, żeby tam powiedzmy dobrą z, y, tam z dystrybucją y, tradycyjną utrzymać. Nie no, przede wszystkim, żebyś miał to pudełko, które zawsze ci ludzie, którzy są przeciwni cyfrowej dystrybucji mówią. No tylko, że pudełko to już mówić, że jak ja kupiłem <grych> Bajosho Infinite w wersji kolekcjonerskiej, to po momencie, jak już użyłem kodzik ze steam no to to pudełko już mi jest do niczego niepotrzebne, bo ono takiej wartości dużej nie ma. Tam jest taki ładny album mikrofigurka, taki, taki tani chiński plastik do jakiejś gry planszowej, która ma być, czy już wyszła, czy dopiero wyjdzie. No, dużej wartości to, to nie miało. Ja kupiłem to po twojej chwili. Trochę żałuję, że jakaś wersji petytowej, wersję kolekcjonerską kupiłem, bo mogłem na konsole wtedy miałbym powiedzmy nie wiem, Dużego wartość, wartość na przykład nie mogłem to później przekazać komuś, nie wiem, czerwonym krzyżowi albo coś. A tak to stoi i się kurzy. No, ale... na no, wy... Steam Machines to ma być Linux OS, tam... Co tam można robić? Grać w jakieś gry na Linuxie i, i co? I streamować coś? <grystanie> tak, podgrzewać. streamować czasem. No, no, <grystanie> Wydaje mi się, że założenie będzie takie, że w którymś momencie Valve powie... Drodzy kochani deweloperzy, wszystkie gry, które są będą udostępniane w naszym sklepie sieciowym Steam, który stanowi, nie wiem, statystyka z powiatrza, nie wiem, 90% cyfrowej dystrybucji na pezecie, muszą równocześnie być dostosowane do SteamOS. Ale Czyli czego się boisz, się boisz, Piotr, bo on nie tak rozumie trochę. Że nie, że nie, nie, nie, strzelać strzelać się nie ja, ja, ja się nie zgadzam z tym, że, że to będzie jakby taki wymóg. Je, jeśli się okaże, że ta, że ta maszynka to jest parowa osiągnie taki niesamowity sukces, że, że to nie będzie ta jakaś tam powiedzmy uja, tylko to będzie naprawdę coś, co gracze chcą mieć i postawić sobie pod telewizorem. I ja tu mówię o milionach sprzedanych sztuk, a nie o tysiącach, o milionach, to wtedy ten system będzie jak, jak z konsolami. No, I jej nie można sobie tak nie pozwolić wydać gry no, na PlayStation 3 z z kosmosu. No. Wizja z kosmosu. Wyobraźcie, że e, Steam wchodzi, znaczy przepraszam, Valve, wchodzi w jakiś układ z Microsoftem i z Sony, i możesz zainstalować na swojej konsoli nowej generacji na PS4 czy na Xboxie. Dodatkowo SteamOS. Nigdy do tego nie zajdzie. Możesz na swojej konsoli grać w gry, które wchodzą na Nie, to jest niemożliwe. Nie, to problem jest z kompatybilnością, jeśli Jak Linuxa już wyrzucił... Sony wyrzuciło z tego, z PS3... Ale Sony wyrzuciło Linuxa z PS3, dlatego, że Linux był otwartą furtką dla tam No to raz, a dwa, że ludzie cuda z tym robili po prostu i może... Znaczy, wiesz, ja widziałem kiedyś filmik, jak ktoś pokazywał, jak to gra na PS3 w Cryzisa chyba pierwszego. No właśnie. Gdzie streamował go z pc za ścianą nie? Ale wiesz, jak OS został ogłoszony. To oni tam ładnie nazywali maszyn działających w pokojach. Tych no dziennych. ale jaka jest największa zaleta Steam OS-a? Największą zaletą Steam OS-a jest to, że to jest system tylko i wyłącznie zaprojektowany do grania. Więc w tym momencie nie masz żadnych dodatkowych usług, które ci działają w tle, więc jak sobie wy, wy, można wypisać wszystkie plusy związane z tym systemem, no to dla takiego dewelopera to jest raj na ziemi przecież. No bo on nie musi się martwić o... Yy, on w tym momencie myśli o bardziej wydajnych yy, skryptach, o bardziej wydajnych silnikach i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ w mu nie działa, nie działa żaden... jak żaden jest problem na przykład, ale, żeby teraz się, Linux mówi dominował? Mówi bardzo tak. mocno i podniosła o tym, jak to nowe konsole będą zbliżone swoją architekturą do pc -tów jak robienie konwersji i całej reszty będzie super łatwe, dlatego że są tak naprawdę te same urządzenia. No ale to jest to, to samo, jak, to, to jest ta sama architektura, Piotrze. SteamOS działał na konsoli. Ale, no, znaczy problem widzę tylko i wyłączenie. Ja nie widzę te, technicznego problemu. Ja widzę problem licencyjny i w ogóle modelu, modelu bb Nie wiem, czy pamiętacie, jak wychodził portal drugi, to Valve y, uruchomił, po pierwsze, znaczy teoretycznie to uruchomił Steama na ps 3 co tak naprawdę skutkowało tylko i wyłącznie z tym, że chyba gracze pc owi i gracze konsolowi mogli grać w kołopa w portale długiego równocześnie. Ja bym powiedział, że aż tyle. Grać ze swoim, znaczy, aż tyle. Czyli Steam, Valve, przepraszam, ciągle, przed dwa hasła 8 e, patrzyło jakoś tam na konsolę i jakieś tam te pierwsze kroki próbowało osiągnąć. To, że no tak, ich... Ale Gdzie w tym momencie Steam robi swoje konsolę. Jakieś grubych pieniędzy, które poszły z Sony y, do, y, w, w kierunku y, y, Valve, bo pamiętacie, jak było z takim małym zestawem gier, który się nazywał Orange Box? Wersja na PlayStation 3 była fatalnie zoptymalizowana, było mnóstwo masakrycznie względów. zoptymalizowana. Gabe, Gabe mówił same złe rzeczy, żeby już nie cytować, na temat PlayStation 3. I to wszystko się zmieniło z premierą prawda, Portal 2, Potana. kiedy to nagle wszystko jest super, PlayStation 3 jest najlepsze. Mało tego pozwolimy wam się logować na PlayStation, e, przez PlayStation 3 na 13 i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu tylko kwestia pieniędzy, no nie, a nie jakichś tam technicznych rzeczy. I tutaj z Steam Machine jest ten problem, że jeśli to ma być konsola, no to super, bo moim zdaniem e, nigdy nie jest za dużo na rynku, e, powiedzmy, graczy, kiedy jest konkurencja. Bo jeśli teraz znowu będziemy mieć tylko Xbox One i PlayStation 4, a już się mówi o tym, że... E, ja, ja widziałem, e, ile gry, powiedzmy, tam gdzieś... W, e, powiedzmy, mają kosztować na Amazonie i na tych, no to są, to są, nie wiem, 65 euro za, za Ale grę, to, tak? to, to nie tylko będzie to, konsola Jeśli zamiany, będzie konkurencja przecież. w postaci takiego systemu jak, jak y, Linux, Steam Linux, Machine OS i tak dalej, tak dalej, gdzie gry będą mogły być tańsze, no to... Czy, Przede wszystkim te, cała ich deklaracja, że to mają być platformy, które będą jednak ta dywersyfikacja tych możliwości technicznych i osiągów będzie jakaś tam duża, więc mnie, się, mnie zastanawia jedna tylko rzecz. Pomijając fakt, że Steam o, na SteamOS jest głównie ukierunkowany na granie i rozrywkę, to w jaki sposób oni też chcą zdominować taki mediarum w tym momencie, bo jeżeli ja mam wydać pieniądze, i złożyć sobie taki Steam Machine, albo nawet sam mogę sobie taki komputer złożyć, przecież to jest nic innego, jak oni po prostu wymyślą dedykowane jakieś komponenty, które, które będą składać do kupy i po prostu w tym momencie sobie robisz taki e, Steam Machine, prawda? Więc takim Steam Machine może być w tym momencie każdy PC który masz w domu. W tym momencie instalujesz tylko OS-a na niego, wywalasz Windowsa, e, e, Steam OS zdecydowanie lepiej e, obsługuje gry i więcej Maszyn ma, maszyna ma lepsze osiągi w tym no momencie tak, niż Windows. Tak, jaki jest problem z Linuxem? Yy, yy, dlaczego Linux, mimo tak dużej popularności, no nie dominuje, yy, bo, jest, nie dominuje bo, bo, bo Bo nie jest user-friendly, że tak się brzydko wyrażę. User-friendly to jest jedna rzecz, ale chodzi o to, że jest coś takiego zastosowanego. Co znaczy, jest ubuntu, są, są te dystrybucje i tak dalej, które są praktycznie niczym innym jak, jak jakąś tam kopią no Windowsa no tak, i tylko tak chodzi dalej. chodzi o to, że na Linuxie, jak będziesz miał na Linuxie DRX-a, czy coś takiego, co pozwoli w miarę jakoś sensownie twórcą gier pisać te gry pod coś konkretnego, a nie na przykład pod każdy system... Ale to do, masz dwie biblioteki, Damianie bibliotek przecież główne na rynku. To masz directx i opengl -a. Co masz jeszcze więcej? No właśnie OpenGL to jest, to jest alternatywa, którą bym widział w tym projekcie. Ale to, to, no to no na 100% coś, co, będzie co... OpenGL. No to to ja Tylko, ja że inny. właśnie o to chodzi, że y, dlaczego dlaczego y, Linux... Bo Mówisz, że user-friendly nie jest tak dalej, ale dlaczego... Jednak, mimo wszystko, jaki jest koszt tworzenia gry na Linuxie, porównaniu np. Do, do tworzenia gry na, na, na Linuxa, a tworzenia gry na Windows? To nie jest pytanie do mnie, Czy... to jest pytanie do, no właśnie, to jest pytanie bo, do bo deweloperów to musi być jakiś tam znaczący, jakaś tam znacząca liczba, że, że tej konwersji się nie ma tak po prostu... Bo może robić. ci deweloper powiedzieć, mój, Damian, co dużo... Dla nas to będzie przerobienie tego kodu pod Linuxa, to będzie parę dni roboty. Ale poczekajcie, bo to się, wszystko jest w takim Sim języku i w takim znaczy Kilka rzeczy powiedział. Po pierwsze powiedzieli oficjalnie tam w tym swoim ogłoszeniu, że co do Steam Machines, że pojawią się komputery z systemem SteamOS dostarczane przez wielu dostawców. Więc z, z tego zdania ja byłbym w stanie wywnioskować, że to nie będzie Valve sprzedawało jednego czy tam kilku różnych Aha. modeli swojego urządzenia, tylko będą liczyć Android na wielu różnych no, modelach. No, albo realsonych. jak Windows 8, masz na instalowane na różnych Andro... no. Tak, albo jak Windows 8, tylko to będą, jeżeli oni piszą od razu, że to będą komputery tworzone przez wielu dostawców, to dla mnie to sugeruje, że każda firma, która zajmuje się, nie wiem, że Alienware, będzie mogła komputer na no, Ale to jest genialne rozwiązanie nie? przecież, bo popatrzcie na jedną rzecz teraz, drugie, że nie macie maszyny, która jest stworzona do grania w tym momencie, taka, z którą można sobie składać z różnych komponentów. A w tym momencie do no, no, równanie no, się no, zamyka, no, mamy bebechy, a my teraz nam dajemy jeszcze system, który to wszystko wniesie w ogóle na jakiś piedestał high-endowych osiągów, jeśli chodzi o rozrywkę, nie? I konsole w ogóle gdzieś tam położy na nadmiernie. Teraz słuchaj, kolejna rzecz odnośnie tego, czy gry będą działały, czy gry działają na Linuxie, czy nie. Oni również napisali u siebie, że w trakcie tego, kiedy te Steam Machines wejdą, na, nawet już w fazie testów, to wszystkie gry z biblioteki Steama będą dostępne, część będzie działała normalnie na systemie SteamOS, a reszta będzie działała przez strumieniowanie. Czyli oni nie zakładają, że wszystko to, co jest na Steamie będzie łatwo konwertowane do tego SteamOS-a, tylko zakładają stymulowanie, zakładają jakieś tam swoją wersję Gajka. No, ale to oczekujesz, że konwersja jest, będzie po ich stronie, przecież jest, jest po stronie deweloperów. De de deweloperowi powinno zależeć na tym, żeby się pojawił na SteamOS-ie, a nie Steamowi. Wiesz co, ale z idąc dalej, to yy, gdyby Nintendo miało super, ekstremalnie fajne gry na swojej konsoli aktualnej, to była bardziej popularne. Wiesz co, Piotr, to jest spienia. bardzo złe porównanie, bo Nintendo to ma swoją Więc... politykę w ogóle wszystkiego nie, i ja tego ale nie rozumiem. Prostu, do, chodzi mi o to, że, że jeżeli masz sprzęt, na którym nie ma dobrych gier, to może ten sprzęt być, z zaproszeniem wyrąbany w kosmos, a i tak Piotrze, nie ma Gwarantuję Ci, Więc, że na Steam jeżeli... OS po prostu momentalnie pojawi się masa gier. Bo to będzie główna platforma dystrybucyjna. Jeśli oni od razu zakładają tobie strumieniowanie, to, to jednak świadczy o tym, że ta konwersja nie będzie taka na zasadzie, klikasz dwie, zmieniasz rzeczy w programie. No wiem, ja no to strumieniowanie, na, to bym jednak na, na to strumieniowanie przymrużył oko, jednak bardzo, bo, bo jednak wydaje mi się, że to nie mamy jeszcze na dzień dzisiejszy infrastruktury, która by w ogóle pozwoliła na, na fajne strumieniowanie. Strumieniowanie mhm. w obrębie sieci Wi-Fi, ok bo ja już nawet parę też tekstów i wywiadów czytałem odnośnie tego, że co w sytuacji takiej, kiedy mam w domu PC-a, będę chciał sobie na niego, ale nie jest to już najświeższy PC, będę mógł sobie na niego zainstalować tego SteamOSa i traktować to jako urządzenie, taki hub, który będzie zbierał po sieci Wi-Fi, czyli biorę sobie tego z st mojego starego peceta, pakuję pod telewizor i on tylko w tym momencie jest jakby odbiornikiem tej streamowanej treści z innego pomieszczenia. To w tym momencie odpowiedź brzmiała z ich no strony... No to do tego nie potrzebujesz SteamOSa tak naprawdę w ogóle, tylko możesz to po prostu zrobić z dowolnym pecetem za pomocą odpowiednich programów. Możesz sobie z dowolnego peceta zrobić pod telewizorem Media Center. No ale musisz... No ale na jakim poproszczony... systemie chcesz to po, po, posadzić? Na, na co, Windowsie to Xb nie jest ta taka nakładka na Windowsa, która powstała chyba z tam Xbox. Nakładka na, na Windows. Znaczy możesz możesz to skonfigurować w ten sposób, że jak włączasz komputer, to nie pojawia ci się żaden Windows nic, tylko od razu pojawi się menu tego. To jest chyba Xcmb. No ja nie. ja wiem o co ci chodzi, tylko nadal nadal ja, dochodzimy się, do to, momentu, że w ten ten twi twita Windows, prawda? Że to jest tak samo, jak jest Windows Media Center, prawda? Cały. Ale to jest Windows też... Windows jest schowany, ty nie wiesz, że to jest Windows... Bo to jest, bo to, to, to, to XBMC to jest w ogóle jakiś open source'owy projekt. Ja widziałem komputer, który był postawiony na tym w ten sposób, że jak gość włączał komputer, to pojawiało się menu XBMC i miał tam dostęp do gier, do przejścia na konsolę, do muzyki, którą miał na dysku, do przełączenia się na satelitę, które miał do tego podłączone. Bo po prostu miał zbudowany komputer, do którego wsadził wszystko, co jest możliwe. Dobra, ja nie, nie rozumiem tak jednej włącza? rzeczy z, z, tego, z tego wątku. To jest to, że... Czy widzisz jakieś złe, złe, znaczy jakieś negatywne rzeczy związane z Steam os em bo ja nie widzę. Ja zero negatywów znaczy, widzę. Czy gdzieś co, w tym momencie to... to Mamy, dostajemy coś za darmo, ma, taki, ma to działać że, i tak że, dalej. Że, Wiesz, chodzi o to, że, że w tym momencie jest tak, że dominującą platformą, jeśli chodzi o liczbę użytkowników, to powiedzmy są pe pecety, pecety ze Steamem tak. na pokładzie. Jeśli Steam OS będzie darmowym programem i... Jeśli na przykład ty będziesz mógł, jako, jako y, deweloper, tak, będziesz mógł stworzyć grę, która będzie chodzić na tym Steam o mesie, ale nie musi być sprzedawana w Steamie. Rozumiesz? Mm -hmm. jeśli, jeśli ty będziesz miał możliwość stworzenia pod ten Jest system po operacyjny ekskludiwa. gry i, i obejścia Obejście Steam'a, no to, to super. I generalnie mi się wydaje, że tak. Wydaje mi się, że, że nie będzie W tym będzie momencie możesz sprzedawać gry e, gdzieś tam na zewnątrz i ewentualnie udostępniać kody na Steamie. Tylko mi się wydaje, że to podlega jakimś procesowi. Nie, nie, dnia, nie będzie tak. Nie będzie tak zamian. Na pewno nie będzie. Mi się Steam wydaje, to że jest i jedynym sposobem kupowania gier. będzie Dokładnie. Steam. To jest. Tak jak na UI nieszczęsnej masz tam jakiś tam sklepik sieciowy i chyba nie ma możliwości zewnętrznych źródeł poza tym sklepikiem, to dokładnie tak samo pewnie będzie no, to No właśnie, to jest prostu, troszeczkę boję, że... Gabe, że... Gabe walnął w stół pięści, a mówi, kurwus, ja już mam dosyć tego Windowsa i tych wszystkich problemów związanych no, z tym Windows systemem, z taką napiszmy porażką, w końcu ja swój system wierze, i postawmy na niej swoją platformę. No i po prostu taki, do takiego prostego wniosku doszłeś, zresztą doskonale go rozumiem. Mhm. Bo to... Znaczy, tak, generalnie jakieś tam podstawowe informacje są dostępne na, na stronie y, steampower.com, sonyval, można przeczytać, że m.in. testują ponad 3000 gier z katalogu, które, które, mają, które będą działały bezpośrednio na, st na Steamie, albo przynajmniej setki z nich będą bezpośrednio działały, czyli można zakładać, że te, które nie będą działały, to jak mówicie, będą korzystać ze, ze streamowania. No, czy to będzie jakiś taki komputer, czy właściwie konsola, to, to dowiemy się pewnie, jak, jak, jak wypłyną te pierwsze, te pierwsze egzemplarze, ale generalnie ten system ma chodzić na, na komputerach, ma być instalowany na komputerach. Więc wszystkie te Steam Machines to one mają być komputerami, chociaż będą no, zachowywały się pewnie jak konsole. Ale druga ciekawa rzecz, która wypłynęła chyba w tym samym momencie, to jest ten. Controller. Yy, Steam Controller. Ja generalnie jestem wielkim przeciwnikiem grania w gry takie zręcznościowe, które polegają na, właśnie na, na udawaniu kontrolera dotykowego na, na, na ekranie dotykowym. I wygląda na to, że ten kontroler to jest jakiś taka, taka hybryda tradycyjnego pada z jakimś takim ekranem dotykowym, który ma być może troszeczkę lepsze, lepsze lepiej wy wykonane te, te no, ale dotykowe... Mnie nie, nie fascynuje Cię technologia haptyczna? Ja nawet nie wiem, co to słowo znaczy. Haptikos to po grecku dotyk. Aha, czyli... <śmiech> więc Valve wymyślił... Jestem no, hedonistą, no, więc... Wiesz. Zobaczycie, że ten kontroler będzie ciekawostką i po prostu za jakiś czas wa ten y, walwy wy wypuści normalny kontroler z ekranikiem po 7. Nie, no, przecież, no nie ma przycisków takich normalnych. No, jak on wygląda? No, ma, ma te wiel wielkie, dotykowe w wklęsłe, ma nakręcenie na na przyciski, więc ja rozumiem, że jak ktoś ma odpowiedniej wielkości, kciuki, długości, to będzie mógł je będzie komfortowe, Jak ktoś ma za duże dłonie albo za małe, no to już zaczyna się problem ma spusty, ma mo może coś z tyłu dodatkowego, no naprawdę jako futurystyczna zabawka, no to wygląda naprawdę świetnie. Ale gdzieś tam zawsze mi się wydawało, że yy, yy, ten, te kontrole, które teraz mam obecnie, to one, te podstawowe rzeczy, mają dopracowane jednak już do taki, naprawdę do tych, może nie do perfekcji, bo to nie o to chodzi, żeby to powiedzieć, że coś jest perfekcyjne, ale układ analogów, przyciski, tak zwane face buttons, tak, trigery, że to wszystko już jest na swoim miejscu, już tylko dodajesz do y, jakieś rzeczy, które powiedzmy mają ci, nie wiem, y, coś nowego umożliwić, ale nie odbierają ci tej, y, tej, tej, tej do, dobrej, porządnej kontroli nad, nad grą. Y, ja rozumiem, że jakieś gry mogłyby wykorzystywać te, te, te heptyczne y, y, panele, <tetycki> kontrolery. Ale, Wiesz, to ale w ogóle ja z tego co czytałem, to te panele będą jakoś podłączone chyba do wibracji, i one będą miały to być coś one jak, jak, jak smy, smyraż po ekraniku, w telefonie czy na tablecie, tylko one będą trochę chyba naciskowe, tak z tego, co ja Że Dla mnie one wyglądają jak kółka z iPoda oryginalnego. No. Znaczy, nie, nie, nie, <śmiech> Piotrze, żeby tutaj sprostować. One, m, m, m, przycisk będzie jeden, to znaczy w, po cał, w, na całej powierzchni będzie to traktowane jako przycisk, tak czyli, jak gaunce, czyli mam jako, jako mamy jako, nie wiem, na padzie w PS3, na przykład 3 albo R3, R3, R3, R3. R3, prawda, to jest ten przycisk. Natomiast y, cała, y, cała, całe kontrolowanie i posługiwanie się to będzie polegało na mizianiu tych, tych, tych, tej, tej, tej, tej, tej, tej, tej powierzchni. Natomiast tam ponoć jakieś wibracje mają być wprowadzone. Natomiast, słuchajcie, i tak to się wszystko skończy. Możemy, że tutaj, możemy tu gdybać dwie godziny na temat w ogóle sens, sensowności tego opada. Ja, ja, wam, ja wam mówię, że za chwilę i tak pojawi się obok kilka dodatkowych urządzeń czy związanych w ogóle ze, z platformą SteamOS. Między innymi to będzie Classic Controller, którym po prostu będzie tańszy i, i przyjaźniejszy, szczerze mówiąc. Znaczy, ja powiem tak. Ja powiem tak, żeby, żeby nie było wątpliwości. Ja nie jestem przeciwny eksperymentu. tym eksperymentom. Ja nawet jestem zadowolony, że nie mają tyle pieniędzy, że mogą na takie, na takie rzeczy te, te pieniądze wyrzucać. Jeśli się okaże, że to będzie coś interesującego, okej, okay, ja chętnie to zobaczę, ale nie uważam, żeby żeby to był dobry powiedzieć, że na przykład ten kontroler miałby zastąpić taki tradycyjny kontroler i, i tak mówisz, klasyczny kontroler czy nie wiem, jakikolwiek inny kontroler będzie można podłączyć do, do Steam Machine i wszystko będzie działać, a to jako ciekawostka, no, no Wyobraźcie zobaczymy. sobie taki scenariusz, że ten kontroler nie pojawia się w tym momencie tutaj przy okazji Steam OS, a tylko cofnijmy się do pff, stycznia. I pojawia się ten kontroler z stycznia tego roku. I pojawia się to na konferencji Sony na przykład, taki kontroler. Jakby to świat jedno wielkie what the fuck. No właśnie, więc, więc ja tutaj próbuję sobie w jakąś perspektywę obrać, patrzenia na, na, te, na te eksperymenty. To jest ich jakby debiut na, w, debiut walwna na rynku w ogóle z tworzenia jakikolwiek urządzeń, więc... Fajnie, że oni kombinują, to jest jak najbardziej okej, okay. natomiast no tak, z, tak z tego tak nic nie będzie. Z drugiej nie strony, nie. to jeżeli oni by zrobili po prostu padło do Xboxa, tylko z inaczej nazwanymi klawiszami albo pada do PS 3 i też z inaczej nazwanymi klawiszami to od razu wszyscy powiedzieli, że lipa po prostu wzięli pado do Xboxa, no bo dokładnie tak głosują Bo ja wzięła mm -hmm. pada do Xboxa, pomalowała go na inny kolor i zamieniła nazwę guzików. No, Tylko, że problem z jest taki, że oni obiecywali no, ja ja się zawsze śmiałem z tego, że ile działa, ale. ale no właśnie, to ale sam... pamiętacie, pamiętacie reklamę UI? Ja się śmiałem z tego i jak ktoś jest, ma dobrą pamięć, to, to pamięta, że mówiłem, że to jest niemożliwe, żeby oni zrobili Stradivariusa wśród padów za, za tą cenę, i w ogóle to jest wszystko generalnie naciągane. No i okazuje się, że ten pad jest beznadziejny, i większość ludzi, którzy ma uje, żeby jakoś tam grać te gry, bo tam jest kilka takich fajnych perełek. Na Uje, to podłącza po prostu pada od Xboxa, i, i, i tak gra. E, ja jestem ciekawy po prostu te, tego urządzenia z czystej takiej e, nie wiem właśnie, jak to opowiedzieć, ale po prostu chciałem zobaczyć, co oni chcą wykombinować z tym, bo ja wiem, że oni tam na, na, na swojej stronie tam z pytania i odpowiedzi e, sugerują mi, jak na przykład mogłaby wyglądać. E, jak mogłoby wyglądać rozłożenie sterowania na przykład w grze takiej jak Portal 2 i to, w jaki sposób miało zastąpić by tradycyjne sterowanie klawiaturą i myszką. Nie padem, tylko właśnie klawiaturą i tak, myszką. Tak, tak, bo atutem było to, że sterowanie ponoć na tym kontrolerze jest lepsze niż na padzie w gry przede wszystkim FPS-owe. No więc ja bym chciał po prostu zobaczyć, jak, jak to wygląda w akcji, ale generalnie nie, nie, nie traktuję tego, tego jako coś więcej niż ciekałowska. No ale to jest, to jest dobrze, że coś takiego nowego się pojawia, bo poza tym, że mamy te dwie konsole, które teraz wychodzą, to kolejne generacje, to jakby nie ma nic nowego. Nie ma żadnych rewolucji, no. Ostatnią rewolucją miało być Wii U, Wii U i okazało się, że to jest żadna nie, rewolucja Nie rewolucją, to tylko no. ostatnimi czasy jest Oculus i nadal będę to podtrzymywał, że nic tu nie jest na razie no rewolucji, tylko Oculus na razie tutaj jest taką tylko, że Oculus, światełkiem w tunelu. No jest, tak, no to jest, to jest coś, na co Wszyscy czekamy, tylko że to jest jakaś też odległa przyszłość, być może pojawi się od razu Oculus z, z tym kontrolerem działającym, no bo jakoś chyba współpracują ze sobą te dwie firmy, To może być ciekawie. Dobrze panowie, czyli co, mamy te dwa największe gadżety w jakimś następnym omówione, jak pojawią się jakieś konkretne informacje, być może jakieś przecieki od beta testerów, to będziemy mogli jeszcze o tym e, no, porozmawiać. Ja też powiem wam, że widzę zalew filmów <grych> za jakiś czas na YouTubie, gdzie będzie ta sama gra porównywana, jak pracuje na... Będą liczyć klatki, jak pracuje na SteamOSie ie versus Windows. No jeśli będzie to na przykład e, ta sama konfiguracja sprzętowa, tak? Czyli ta sama karta graficzna i tak dalej. Ale słuchaj, jeśli... Tak jak mówię, Steam ma coś, czego nie ma, nie ma uja. Milionów, milionów e, wiernych fanów, albo po prostu wiernych. I jak każda religia, prawda, może narzucić pewne rzeczy swoim wyznawcom. Jeśli wyznawcy będą musieli na przykład kupić te, te Steam Machine, no nagle stworzy się, mówię Ci, taka duża, mówię wam, taka duża, baza użytkowników, że po pierwsze, OpenGL, ktoś, to będzie na tym pracował, na pewno to, to dopracuje, że to będzie lepiej działało, Pojawią się sterowniki dedykowane, na przykład Nvidia zacznie robić naprawdę jeszcze lepsze sterowniki, bo Nvidia zależy, żeby, żeby no ich gry na przykład wyglądały na, na różnych systemach na ich kartach lepiej niż na kartach konkurencji. To samo no, oczywiście że to tu, z. że o tym, Nvidia mówi, to Nvidia nie za bardzo lubi konsole. No znaczy wiesz, oni, oni nie robią nic oficjalnie, ale to są wszystko przecież to, że na przykład ich karty są wykorzystywane w konsolach, to, że. W, Gdzieś tam wszystko jest prawda, pod stołem, coś, jakieś koperty się przesuwają. Sprawy to... marketingowe skręcowano... odsuńmy na bok trochę, bo to jest takie blasy dokładnie. Ktoś z NVIDIA się wypowiadał, że, że konsole już na starcie nie mają w ogóle jakichkolwiek szans na nawiązanie no, Ale Nie muszę tak mówić, żeby, żeby smyrać, yy, tak, miziać swoich właśnie klientów, tych wszystkich ludzi, którzy wydają po kilka tysięcy euro, dolarów, jak tylko pojawia się nowa karta, nowy tytan się pojawi, Titan i tak dalej, więc... Jakie mamy jaki początek, mamy dla ciebie potrzebowania jakiejś sypyj high nowej karty, oprócz tego, że po prostu czujesz się panem świata, no, bo masz najlepszy system, który do tej pory wyszedł, którego przepłacasz, no ale jednak... Mamy początek, no, mamy początek słuchajcie, października. Yy, ogłoszen, ogłoszona jest premiera SteamOS-a na przyszły rok i to żadnych konkretów jeszcze nie ma więc wydaje mi się, że wszyscy deweloperzy, którzy wiążą duże nadzieje z w ogóle z dystrybucją na Steamie, już tak pracują i tak sobie zespoły układają w tym momencie deweloperskie, że jedną i drugą platformę już w tym momencie będą obsługiwać, a wydaje mi się, że dla takich sprawnych deweloperów, którzy robią dla Windowsa przesiadka na Linuxa, zrobienie wersji na Linuxa nie będzie dużym problemem. Dobra panowie, co tam dalej słychać w świecie wielkim? Jakiś Tokyo Game Show chyba było tak? Chyba było, ale tak cichutko. Mariusz. Ja byłem poza... Kilka trailerów się pojawiło, a tak poza tym to właściwie... No właśnie, Ciężka czy było coś było, na to tym to... Tokyo Game Show, co <śmiech> myśmy już nie wiedzieli? Kole... Kolejna zabawna konferencja Sony. Może tyle tylko było. było coś na tym Wiesz co, to Game ja Damianie tylko widziałem materiał z Kojimy, z gameplayu, z Grand Zeroes. I z tego, co sobie wyczytałem kilku materiałów, to wnioski tak, że możliwe, że się pojawią w ogóle dwie gry. Że jedna gra to będzie Ground z w ogóle, a druga to będzie Phantom Pain. Nie no, wcześniej mówił, że tak nie będzie. Y... Wcześniej mówił, że to będzie trochę tak jak z MGS-em drugim, gdzie to, to co się działo na statku było jakby epilogiem. I też na początku było przedstawione jako jedna gra, a potem była druga i to pewnie będzie podobnie. Ja w ogóle uwielbiam, bo dla mnie MGS to jest jedna z tych serii która wyjątkowo pobudza wyobraźnię fanów i yy, fanatyków wręcz może i ostatnio widziałem bardzo interesujący filmik który udowadniał, że tak naprawdę to Kodzima jest mistrzem tutaj oszustw. No mistrzu. właśnie. I tak naprawdę w grze to będzie wyglądało w ten sposób, że będzie prawdziwy Snake, którego będzie odgrywał David Hater. natomiast to, gdzie mieliśmy przedstawione Sarlanda, to tylko i wyłącznie jest jedna część gry, która będzie na przykład trwała 3 godziny, gdzie cała gra będzie trwała 15 godzin i ten Snake nie jest prawdziwym Snakeiem, tylko gościem, który udaje Snakea, żeby inni myśleli, że Snake żyje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale najfajniejsze jest to, że ten filmik trwał 30 minut chyba, czy 25 minut. I goście się tam doszukiwali tego, że na przykład opaska nosi na oczu że ma inny kolor oczu, że coś tam z ręką, że po prostu totalny kosmos. No ale to wiesz, Piotrze, że to nie jest takie bezpodstawne, bo praktycznie te wszystkie gry na przykład na PSP, te serii Acid, Metal Gear Acid, tak to tak, tak, to na PSP chyba było, tak? Dobrze One fajnie. miały tam głównego błada Snake'a, który się okazywał, że jest klonem i wiesz, i, i, no tam, tam było dużo takiego mieszania, prawda, że to, że oni mieliby w... pięciu snake'ów w, w jednej grze i jeszcze się okazuje, że w tej grze jest wszystko że, możliwe. Że sam, to, to pewnie to jest wszystko możliwe, ja, ci, ci, ci, ci wiesz, to pranie mózgu, który ci biedni ludzie przeszli, ci fani nges no jakby, no może wocować tym, że e, tworzą się takie teorie i, i nie, nie zdziwiłbym się jakby w końcu trafiny, pojawi się, tak, się tak, Grand no? Zeros jeszcze z jakimiś mikropłatnościami, pieron wie, jeszcze będzie free-to-play, Mm -hmm. A Phantom Pain będzie pełnoprawnym produktem takim pudełkowym. No ja jestem ciekawy yy, tego Phantom Pain ze względu na Keith'a Saterlana. Ja go bardzo lubię. Jack Bauer. Ja kiedyś nie lubiłem Jacka Bauera, bo go nie znałem. Kiedyś obejrzałem pierwszych kilka odcinków 24 i mówię, beznadziejny serial. Ale mówię, czy ci wszyscy ludzie, czy wszystkie muchy na całym świecie mogą się mylić? Muszę dać mu szansę. I obejrzałem e, pierwszy sezon i tak już później drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty chyba skończyłem teraz na, na siódmym. Nie wiem, ostatni chyba został. I sobie zrobiłem przerwę, dlatego że e, nie wiem, czy, czy kojarzy Cię ten serial? Tak, ten serial, któremu nie dałem szansy. No właśnie. Czyli tak jak no Piotrze, ty obejrzałeś chociaż pierwszy sezon, tak? Pierwszy sezon obejrzałem. I generalnie jest tak, że zawsze to jakoś tak smutno się kończy. Tam, e, e, te, te 24 godziny tak mijają Prawda, świat ratowana Ameryka w ognie, ale jednak wszyscy przeżyli po no, tam paru ofiar collateral damage. Ale zawsze jest takie smutne zakończenie, tak? Bo to jest ten bohater, który, który zawsze yy, jakby on wszystkich ratuje, ale nie może uratować siebie. Taki typowy właśnie yy, błędny recerz. Tak ale jak jest, ale zwykle na przykład kolejny sezon oglądać tam się wszystko zaczyna jeszcze okej, okay, że tam jakby ta sytuacja nie jest jeszcze taka tragiczna, prawda? Jeszcze nie jest wszystko do góry nogami, te bomby atomowe nie wybuchły i ja jak zacząłem oglądać kolejny sezon, pierwszy odcinek, to tam jest taka sytuacja sielankowa. Jack Bauer z nóżką na kanapie, po prostu cudownie jest, córka go kocha, jest gdzieś tam z mężem, no po prostu jest super. I powiedziałem, że to jest dla mnie zakończenie tej serii i kolejne te 24 godziny, czyli znowu tam jakiś totalny kataklizm, w Ameryce, a, e, terroryści atakujący e, wszystko, co się da, mnie nie interesuje i dla mnie to jest zakończenie, dlatego nie obejrzałem ostatniego sezonu, 24, ale ja bardzo lubię tego aktora Kiva Sernanda, ta postać, jaka była, bardzo mi się podoba i ten Snake, jeśli on będzie takim Jackiem Bowerem, to to może być pierwszy taki MGS z tych wszystkich MGS-ów, który mnie wciągnie, bo ja próbowałem nawet e, e, w kilka zagrać, ale ja po prostu... Albo gameplay mnie odrzucają. Czeka, czekaj, coś, czekaj, ty. Przepraszam, ty mówisz, że żadnego MGS, żaden MGS się jeszcze nie wciągnął? No, oprócz tych na PSP, które, które mi się bardzo podobały, bo a one żartujesz? miały ten no, element gry karcianej. A trójka i dwójka gdzie nie wciągnęła? Nie, nie. Dwójkę próbowałem grać, U, ale niestety gameplay mnie e, rozwalił, a Panie, trójka co mnie totalnie ty znudziła. Mówisz? jakie herezje tutaj. Ja ja, ale ja grałem w, w dwójkę i trójkę się... próbowałem ja grać w wersji Tam Substance. Ja nie lubię MGS. Na Xboxie. A później, a później kurwa, na wicie na, na chciałem zagrać w, w te części, dało. ja po prostu nie wiem, nie, nie, już jestem zbyt Chłopie, chyba ile ja dni spędziłem zniszczony. na PSX przy jedynce, przecież to była genialna gra. Płakałeś nad snajperem. W tamtych czasach... Oczywiście. Dwójka to samo, dwójka. ja powiem wam, że z trójką miałem czasach, duży problem, oczywiście. bo trójka do mnie kompletnie nie przemówiła, jakoś ten klimat tej dżungli mi się nie a, podobał. Mi się ja Ale ja trójki nie mogę, ja grałem na wicie. Nie wiem, czy to jest kwestia nie, tego, nie, nie. że to jest mały ekran. jest chyba trochę to, jak to się tam powinno na bo jednak brakuje tych... Ja, tam, dosta dosta ja tam dostawałem narkolepsji, grając. Po prostu, y jak grasz, Nie wiem, czy tak... Jak, jak śpicie... Na pr Przepraszam, nie śpicie. Jak oglądacie y na przykład film na iPadzie i trzymacie go w rękach i jak przysypiacie. zostajecie kiedyś twarz iPadem? <śmiech> bo myciał. <mam> <śmiech> o kurde, a powiem ci, że... Powiem, że teraz nie. Mnie skor... nie, a ja dostałem dwa razy. Co więcej, yy, ja powiem ci, że miałem parę razy taką akcję z telefonem. To jest w ogóle czas. No ja, ja tak mam na przykład ja z Witą czasami, tylko że to, z Witą ja mam problem drwię... drętwiejących rąk. Jak gram na leżąco, muszę mieć te ręce jakoś tak w powietrzu grać, to mi potrafią ręce z zdrętwiją. Na krew ci odpływa wtedy od końca. Tak, no to bardzo to mi się niewygodnie gra. Ja nie, skrawa, ja nie wiem, ja... Ja nie wiem właśnie jak to jest, ale, ale, ale ja w MGS-a trójkę na wicie nie mogę grać, a ja się strasznie napoiłem na te gry, bo, to, bo to były te odnowione wersje. One bardzo ładnie wyglądają na Wicie, więc ślicznie. Powiem Ci tak, możesz sobie bez problemu ściągnąć sobie na trójkę HD Collection i dwójka i trójka wyglądają rewelacyjnie na dużym ekranie. Polecam. Ja mam wrażenie, że z, z Grom problem jest taki, że MGS miał tak dobre sterowanie, że generalnie musiałeś równocześnie nacisnąć jeden to wybrać coś z menu, nacisnąć równocześnie drugi sposób, po to nacisnąć kółko, kwadrat i trójkąt i strzałkę i wtedy na przykład dokładać tłumik do broni. Mhm. Czyli cię przesadzam trochę, ale tak... Niech Albo będziesz przekłada. miał Vita to, to sobie zagrasz spokojnie na telewizorze, tylko z Vita TV. Mhm. akurat ja w dwójce nie mogłem po prostu przebić się przez to sterowanie przy strzelaniu. Oj. Zupełnie nie wiedziałem, co ja robię, ale, ale to jest po prostu coś. A wiem, wiem o co, co damia mianowicie No faktycznie co, może to co Po prostu mnie zmanierowało po prostu granie w dzisiejsze gry. Do, do tego powiedzmy, że ja mam pod prawym analogiem ruszam głową, pod le, pod lewym chodzę, wszystko inne mam tak rozłożone, że w momencie, kiedy nagle mi się po prostu wszystko do góry nogami obraca, no to ja się gubię i, i popełniam błędy jakieś głupie. Na przykład nie mogę gościa trafić, tego zwykłej takiej grze tam w pół sekundy prawda, przemielił. A, po A ten... Ale ty ro robiłeś tak zwany powrót do przeszłości, czyli grałeś w MGS-a długo później po tym, jak on wyszedł, czy... Ja kiedyś mając Xboxa pierwszego odpaliłem Substance, ale wtedy mi jakoś nie podeszło. Nie być A może no właśnie, nie przetrwałem bo to w mnie w się w pytać, nie mnie. intra. Ale, no, no ale to było tak bardzo Jest To jest gra, z którą wiesz, jeżeli grałeś w pierwszą część i się bardzo podobała, to wtedy y, prawie na pewno grasz w kolejne. Natomiast mm -hmm. jeżeli próbowałeś zagrać na przykład w drugą część po pięciu latach od tego jak ona wyszła, to faktycznie mógł to być to, problem. Tak. No, Bo ja na przykład jedynkę dosyć dobrze pamiętam z wersji pc -towej. nie wiem hmm. czy grałeś w wersję PCow jedynki? Ja widziałem, widziałem w akcji, szczerze mówiąc, ale nie grałem. I ja wtedy nie narzekałem na tę grę jakoś tak specjalnie. Nie być może nie przeszkadzało wy, mi... mnie do mnie z błędu. To było tak, że na dwójce pojawiła się trzecia część z tym sterowaniem takim archaicznym, gdzie potem y, hejt się polał, że po prostu nie ma swobodnej kamery, czy tam swobodnego poruszania się w kamerą wokół bohatera, a potem to wyszło potem w Substance, takim kolejnej edycji, znaczy, Boże, jak się, to się Substance nazywał? Substance jest nie, to druga, jest do, do, do, do dwójki wersja było, a dwójki. Do tru... Albo chyba dwie wersje tego. Nie, miałeś jest... trójkę miałeś, Snake Eater wersję. Snake właśnie. Eater, ale była taka Trójki. rozszerzona jakaś wersja tego Snake Eatera. Wiem, że pamiętam, ona się pojawiła potem na dwóch płytach czy tam nawet na no To check. chyba to była taka, która miała sterowanie I była takie e, współcześnione. Tak, tak, i miało poprawione sterowanie. No właśnie to było to. No, i, no ale ta wersja jest też na bicie, nie? I, I jakby to jakby sytuację nie poprawia. To, to trzeba być fanem. Trzeba być no fanem. ja wiem, no, że paradoksalnie, żałowałem... ja czurki nie skończyłem. Bo mnie po prostu no, miało no, Ja Żałowałem, że nie miałem okazji zagrać w Twin Snakes, czyli remake pierwszego mgs a na Gamecube'a gdzie filmiki tworzył taki japoński reżyser, który teraz nazwisko niestety nie wyliczał z Kojima... tam... nie, nie, nie, nie, nie, to był taki człowiek, który generalnie, jest z, wiesz, z tyłu głowy mamy, nie pamiętam, ale on robił tam kosmiczne rzeczy, typu na przykład Snake, który wskakiwał na rakietę wystrzeloną <gry> przez helikopter i nie nie nowego, się tam nie nie robił To co? Nie nowego. To jest typowe przecież w tym uniwersum. Nie, ale tamte filmiki, te scenki przerywnikowe były dużo bardziej... W, w, a, Kitamura, właśnie, Kitamura. Aha, w, Aha, Kitamura w, robił, to w, w, w, wiedział, co robi. No właśnie, więc Kitamura robił kat-sceny wszystkie w, w tym Twin Snakesie i jak to na YouTube ostatnio trafiłem, to te kosmosy się pełne działy, nawet jak na standardy mgs -a. No, to może jak kat z ciekawości obejrzę te, te kosmosy w tych filmikach, ale warto ja, ja wam... sama rozgrywka, ja po prostu już nie jestem yy, yy, jakby... Jestem jak. już nie jestem dzieckiem, które można po prostu wszystkiego nauczyć. Ja już I powiem jestem. Powiem ci do mnie, że ci ta nowa odsłona też chyba do ciebie nie trafi. Bo jak sobie tak na spokojnie parę razy obejrzałem sobie ten gameplay z, z takiego game show tam z Ground Zeroes, to tak, no graficznie to naprawdę robi wrażenie. I tutaj ch chyle głowę, też ten Fox Engine naprawdę jest rewelacyjny. Natomiast jak chodzi o sam gameplay z tej gry, to tam nic nowego nie ma. No wręcz przeciwnie, tam. Ja widziałem bardzo uproszczoną wersję ostatniego Splintera, którego grałem, prawda, tam jest tam skradanie się, jakieś chowanie tych postaci po kątach. No, słuchajcie, no, ja, dla mnie to wyglądało mocno ubogo. Między innymi też ze względu na animację postaci, która według mnie była mocno przeciętna. On To wszystko było świetnie wyteksturowane, ładnie to wyglądało, się robiło wrażenie i ponadto to było jeszcze pokazywane z PSA trójki, już z konsoli, więc, więc to, to, to okej, okay, ale Gameplayowo to wchodzi to z sie, no to tam, tam nic, nic fajnego nie było. Naprawdę. No Ale wiesz, że no, tak naprawdę jak, jak bardzo się to będziemy mogli poznać jak no już tak, to No Tak, dokładnie. Zostawmy, zostawmy ten temat, wróćmy do game show w Tokio. No tak, Michał, byłeś tam, widziałeś, mówiłeś. No ja tylko to widziałem nic było. więcej, w sumie tam ciekawego. Piotr? Na kon konferencję tylko Sony z <glądał> kolejną zabawną. Co nam opowiedz o konferencję jeszcze? Co tam się działo? Na konferencja na to było powtórzenie tego wszystkiego, tych wszystkich rzeczy, które, które no, ładnie zaprezentowano na Gamescomie. I... Okej. Okay. Czekaj, a czy ta konferencja na takie, bo ja niestety tutaj jestem nieogarnięty nie w tej kwestii, czy to jest ta konferencja, to było coś w stylu tego Nintendo Direct, które było przed Tokyo Gameshow Show samym sobie? Czy była kolejna konferencja w trakcie targów? Zadajesz mi podchwytliwe pytanie, nie jestem w stanie Ci no odpowiedzieć. Przed, na to. Tuż, tuż, tuż prze jakiś tydzień przed y, Tokyo Game Show był właśnie wypuszczony filmik z taką jakby, y, nie wiem tylko, nie są wrażenie nagraną konferencją, gdzie oni tam pokazywali różne ciekawe rzeczy, między innymi wtedy pokazali tą TV, ale to było chyba przed Tokyo Game Show możliwe nie możliwe nie, nie, nie, ja wiem że ja wiem że czekałem jaka... tylko i wyłącznie na te gameplaye z właśnie z MGS-a i potem z Deep Downa bo y, szczerze mówiąc te gadki szmatki to pominąłem, bo to w zobaczyłem że nie mówią o tym samym co ostatnio oglądałem czyli tam o Vita TV o całym ekosystemie nic nowego więc po prostu skipnąłem sobie nic dalej, dalej dalej dalej tego nie oglądałem i przerzuciłem się tylko na sam gameplay z tych dwóch gier Dobrze, dobrze, czyli, czyli tak, tak można powiedzieć, że były takie Game Show, ale mogłoby ich nie być, bo nic, nic nie wynieśliśmy z nich ciekawego. Ja zresztą właściwie nie, przez, ostatnich, przez ostatni tydzień przynajmniej nie, nie siedziałem w ogóle żadnych informacji, więc być może jakieś takie ciekawostki się, się potrafiły przebić, ale tak już wspominaliśmy to wcześniej, my już praktycznie wszystko wiemy. Jedynie, czym można nas teraz zaszokować, na przykład, nie wiem, cenami gier na nowe konsole. <głos> Tego się no, trochę no, obawiam. Tak. Ja mam wrażenie, że ceny gier, wiesz, nie wiem, czy wiecie, ale na sklepiku sieciowym Sony, gry kosztują bardzo często 280 zł. No, czyli to już ja jest ja ta, ta wrażenie, nowa nie, cena. To jest ta cena, która będzie właśnie przy tak. PS4. Tak. To bazowa, wyjściowa cena nowej nowej gry. Nie kracz, nie kracz, nie kracz, chłopie, bo to załamka. Ale wiecie, przecież to jest Polska, która jest po prostu... Tak się rozwija. Tyle rzeczy powinniśmy... Ceny powinny być adekwatne do naszego rozwoju. powinny być 100 zł za grę. I w ogóle. No, przecież Amazon otwiera nowe centra logistyczne. Dwa pod Wrocławiem. Jedno w Poznaniu. Ja tak sobie słucham tych wiadomości. Centra logistyczne. I tak oni tłumaczą po prostu centra logistyczne. Centrum przerzutu z angielskiego, nie? A to jest po prostu yy, magazyn, o, gdzie biały niewolnicy o, o, o, o, tak pakują paczki. Yy, muszą zaprowadzić, że w ciągu godziny 40 paczek i wysłać. No, je. oczywiście no, I to jest cała robota. Magazyn wielki będzie i tyle, centrum przerzucania paczkami. Niemcy zaczynają strajkować, tam gdzieś się układać, nie wiem, jakieś związki no, zawodowe i po prostu leżę. trzeba uciekać stamtąd. W, no, Polsce w Polsce jest znana historia... centra logistyczne, naprawdę. Dla mnie to centra logistyczne to by było, powiedzmy, nie wiem, centrum operacyjne CIA na Polskę <laughs> albo coś takiego. Ja wiesz, ale to jest tak zupełnie, z zupełnie innej strony. To 6 tysięcy osób znajdzie to Nie Jest to jakiś tam Jakiś tam plus tej całej. Znaczy wiesz, no, to jest no, szansa, czy jest może. jest to powód do tego, żeby się z czegoś jakoś Ja tylko dałem, mam wiesz, nadzieję, że Bezos w Polsce nie będzie zatrudniał y, na elastyczne umowy o pracę, tam bo elastyczny czas pracy, tylko będą prawdziwe etaty. I, to, i, to, I na to liczę, bo obawiam się, że to 60 miejsc pracy to będzie w jakichś tam manpowerach, adekach i tak dalej. Ja nie chcę tak. Ja nie mówię o to, że te, te firmy będą, nie? Ale zwykle w fabrykach się zatrudnia przez przez e, jakieś tam agencje i ci biedni pracownicy są rolowani jednak. Więc to 6, 6 tysięcy miejsc pracy plus 9 tysięcy sezonowo, no to brzmi e, super, no ale jak to się mówi, no mogło być lepiej, no ale w każdym razie może będą wreszcie przesyłki do Polski e, jednodniowe w ciągu tego samego dnia. Na przykład Kindle w Polsce, jak zamówisz sobie Kindle w Amazonie, to on już nie będzie ci szedł przez Amerykę, tylko bo to, co zawsze mnie denerwowało, to jak chcesz sobie zamówić Kindle, jesteś w Irlandii, to nie możesz korzystać z tego sklepu tutaj, tego, tylko musisz przez nasz amerykański. Tak kiedyś było, no to później zmienili. Ale nie, no kiedyś, na pewno Kindle będzie na nastawie w uk w Polsce, no bo to, to było bez sensu. Po, po, po co by takie centrum logistyczne tworzenie? No nie muszą przynajmniej mieć swoje produkty dostępne na miejscu od ręki, więc to jest akurat pocieszająca informacja, więc pewnie będzie dostępne 24H. Centrum jest bardzo dużo na świecie. Ja nie wiem dokładnie ile, bo ja powiedzmy nie śledzę tego tak dokładnie. Ale, ale oni mają pełno tych magazynów. Niedługo to tak naprawdę to in, nie będzie sklepu internetowych, tylko będzie jeden wielki Amazon, no hmm. ewentualnie eBay. Ale eBay czy Allegro, jak przechodzą te swoje zmiany wyglądów, to one jest naprawdę z takich fajnych miejsc, tablicy ogłoszeniowych, że sprzedałem, kupię, zamienię. Zamieniają się właśnie w jakieś beznadziejne sklepy, gdzie trudno coś znaleźć. Kategorie są gdzieś poukrywane. Daj pan spokój sobie. Przecież co, ja ostatnio czytałem taki bardzo długi yy, w cudzysłowie, wielkim analityczny tekst na temat yy, Allegro, jak to właśnie mocno on się nastawia na to, żeby dla kogoś, kto wchodzi na Allegro sprawiało wróżenie sklepu, a nie jakiegoś tam portala aukcyjnego. Hmm. I że jednak bardziej ma być nastawiony na sprzedaż no niczym Amazon, no bo przecież na Amazonie nie tylko Amazon sprzedaje swoje produkty, ale też jest pełno tych tam resellerów i jakichś tam yy, wiesz firm współpracujących, prawda? No, i wiesz, chyba podobny cel chcę osiągnąć Allegro no wiesz, mnie to denerwuje, że jak ja wchodzę no teraz na, na, na, na te sk aukcji, znaczy sklepy aukcyjne <grym> to co ja dostaję? wchodzę na Allegro i co dostaję? strefa Marek. Allegro pierwszy obrazek na pół strony jakiegoś odkurzacza na drugim obrazku jakaś piękna dziewczyna w sukience i chcę, że szukam książki I teraz w jakim dziale będzie książka? I domyślałem się, że kultura i rozrywka. Kiedyś to było lepiej posegregowane. Lepiej mogło, można było się odnaleźć w tym wszystkim. No teraz moim zdaniem yy, to uproszczenie tego, czyli to wszystkie pusie, nie wiem, ale to będzie, Allegro będzie taki blog z linkiem. Allegro nie, jest nie, bardziej poleca, zorientowany czy... w tym momencie na te podmioty gospodarcze, które po prostu chcą tam zarobić kasę, a nie na takiego szarego klienta, który tam czegoś szuka i coś chce kupić. I tak to no, wygląda. Tak jak mówiłem, oni są nakierowani na bycie portalem, który zrzesza bardzo dużo małych sprzedawców, ale sprzedawców od firmy bardziej niż sprzedawców pojedynczych osób. Bo są jakieś portale typu, nie wiem, tablica.pl, czy tam Gumtree, czy coś innego, którzy właśnie reklamują się tym, że oni mają być tą, wiesz, formą sprzedaży sąsiedzkiej. A Allegro jednak coraz bardziej jest yy, siedzibą sklepów czy centrum skupułowy. Smutna, smutna rzecz, bo ja jestem takim konserwatystą. A ja powiem Ci, że to ja to akurat, to akurat to. dużo minusów w tym nie widzę. Pewnie ja widzę bardziej minusy tutaj pod kątem samego projektu całego serwisu i ergonomii poruszania się po tym serwisie. Natomiast model biznesowy ja jak najbardziej popieram w, wiesz, w wspomaganie takich Zbierze, małych działalności od w Polsce, Ebaya, bo no. naprawdę spora ilość osób dzięki temu po prostu ma z czego żyć, no. no. nie, no, generalnie Allegro, eBay, nie wiem jeszcze, jakie są takie większe sklepy aukcyjne, one funkcjonują właśnie dzięki temu, znaczy nie funkcjonują, czyli na nich, w nich funkcjonują sprzedawcy, którzy mają czasami większe obroty niż, niż te wszystkie sklepy, które są. Zresztą na eBay'u to, jak ja tam kupuję na przykład jakąś elektronikę czy coś takiego, jakieś takie małe rzeczy, jakieś części, to tam są ludzie, nie wiem, czy tutaj jacyś Chińczycy, czy nie Chińczycy, ale oni mają po 5 tysięcy, 6 tysięcy, 30 tysięcy pozytywnych opinii, nie? Czyli musieli tego towaru naprawdę dużo przepchnąć, żeby... No, zauważ żeby, zauwa tak zauważ taką rzecz, że na przykład ja już widzę nawet w swoim środowisku i dookoła tego, co się mnie dzieje, że jak ktoś chce kupić jakiś sprzęt, podaję przykład nawet ostatnio szukanie aparatu fotograficznego, no to kupowanie teraz jakiejkolwiek nawet przykład elektroniki, kiedyś na Allegro było mocno ryzykowną rzeczą, prawda? Nikt, nikt tutaj nie, nie, nie bawił się jakoś często w, w kupowanie tego typu nowych rzeczy, a w tym momencie jakby Allegro jest kolejnym dla ciebie punktem, w którym sprawdzasz, ile taniej mogę kupić daną rzecz, prawda? I bez problemu jakby tutaj poziom zaufania klienta zdecydowanie wzrósł. I co więcej, mhm. zabawne jest to, że bardzo dużo sklepów fizycznych się tam y, po prostu pojawia, którym ja zamawiam sprzęt kupując na Allegro i odbieram go w, w, nie wiem, osobiście na przykład tutaj w Krakowie, gdzie mieszkam. Więc... No to jest no to, proszę, że Allegro stała się, wiesz, galerią handlową, Dokładnie. internetową. Tak. Panowie, dobrze panowie. No to tyle yy. o Tokio show. Tyle <laughs> o Tokio show. Yy. Naprawdę, najlepsza retaria... <laughs> Relacja w polskiej świecie yy, Zastanawiam się, czy coś jeszcze ważnego mamy w kąciku towarzyskim, czy możemy przejść dalej? Ja miałem o tym Star City, za nie powiedział, już, chyba już nic nie powiem. Bo... No dobrze to ja powiem. Wejścia mi ją zebrał. Będzie walka na planeta. Dziękuję do widzenia. Dziękuję, to tyle. Dalej. <laughs> Dopóki nie zobaczymy czegokolwiek. Dalej, można za, za, za, za, za pół, pół roku zbliżą, kolejny to, niósł. Tak, kamienie milowe i kolejne miliony, które zbierają, już przestają no, nam nie no, robić Co tak, tak. Zobacz, po, po problemie yy. YouTube'a, obejrzeć hanarki wrażenie... zajebiste, polecam, za pół roku kolejny news. Pojawią A się starczy. czy robi na Was wrażenie to, że Killzone Shadowfall będzie zajmował w wersji cyfrowej 50 giga? Nie, mnie martwi to, że będzie w single play w 30 klatkach. I to się mnie mocno zmartwiło, to szczerze mówiąc. A mnie martwi, że ja będzie na dwóch jest... płytach Blu-ray. No właśnie, to jest trochę przerażające, bo to jest gra, która wiesz, wychodzi na początku generacji i ma zajmować pięćdziesiąt. 50... No ale to jest jedna 100... płyta dwu, dwuwarstwowa przecież. No dobra, ale nawet, wiesz, ja ostatnio ściągałem GTA 5, które miało z pamięci... Jak 14. ściągałeś? Ty masz wersję cyfrową? Mam 18... no, wersję cyfrową. A, wersję. to zaraz sobie tutaj wypytamy cię o parę rzeczy, szczerze mówiąc, nurtujących. I szczerze mówiąc te wszystkie krzyki... No, ale na to, to przejdziemy. To za, za chwilę i te 18 giga mi się ściągało mniej więcej całą dobę. Ja nie mam jakiegoś super szybkiego łącza, ale z drugiej strony mam najszybsze możliwe łącze, jakie to jest w mojej... A co wody? cię to skusiło, żeby, z, żeby, ma, żeby sięgnąć po wersję cyfrową? Nie ma technologicznej... Ale to już chyba to się... opowiadał nam w, w, w, w, za kulisami Piotrek. W ja wiem, ja wiem dlaczego. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jest... dlatego pytam. To porozmawiałem no. później, w każdym razie bo ja nie chcę zadać tajemnic rodzinnych tak Piotra. Tak jest, ja rozumiem. tajemnic dokładnie. Yy, dobrze, czyli co? Yy, i Chcecie o czymś jeszcze porozmawiać w Kminciku Towarzyskim? Ja wiem, że Piotr chciał strasznie się pochwalić, że ma wodoodporne MP3, ale ja wodoodporne MP3 miałem już dwa lata temu. <grym> i po roku, ja do tego momentu woda nie wystygła wiesz. dosyć mocno. No. Nie, brakowało mi jedynie wyświetlacza, żeby po prostu sobie przestawiać co tam no, chciałem. Kolerę po pod wodą ci I... wyświetlacz, żeby co? No, bo ja słuchałem e, audiobooków i czasami mi się źle zapętlił i teraz wrócić do, <grym> do tego żeby żeby rozwiązania. Ja, ja tak przesłuchałem y, Tom, Gry o tron. O, widzisz. No, ile, ile długości musiałem zrobić pomysł? człowiek. Ja miałem jeszcze coś opowiedzieć o tym, o zmianach klimatycznych, ale to do, do następnego odcinka. Po Już chodźmy dalej. Słyszymy, słyszymy, tak, słyszymy że zmiana klimatyczna niezbyt dobrze ci zrobiła. Więc... Tak, tak. <śmiech> <śmiech> nie, to są te filtry. Podobno mój głos teraz brzmi mi lepiej. O wiele, sensowny. Tak. Mówią nam nie Wojciech. Człowiek w Wociech. Co ostatnio? Grałeś. GTA 5. GTA, GTA. Tylko GTA 5. Tam, tam, tam, tam, tam, tam. Nie ma tutaj człowieka, który nie grał. No, no, miał być, ale niestety, albo stety. Wiecie, co jest ciekawe? Ja wchodzę sobie czasami, bardzo rzadko, ale czasami na VG Charts, czyli Video Game Charts, taką stronę i patrzę, jak tam się coś sprzedaje. Takiej szczystej ciekawości, prawda? Nie tam, żeby prawda, gdzieś analizować, nie robić jakieś tam wykresy, przenosić sobie informacje do Excela. ale lubię tak czasami wejść, zobaczyć, co się jak sprzedało, jakie są trendy, jakie tam Pokémony są najlepsze, czy Gold, czy Platinium. No i Grand te Auto 5. Nie wiem, czy można wierzyć tym liczbom, ale rzucili po prostu na Xboxa 360 8, 9 miliona sztuk na PlayStation 3 8,6 miliona sztuk. To po prostu bije chyba rekord e, tych tabelek wszystkich tam. Rekord rekordów. To no jak ja to symulator, tam, jako... symulator bandyty potrafi się sprzedać. No. Do tej pory e, GTA w wersji e, jakiejkolwiek jest niedostępne na tej Wyspie Zielonej. E, nie możesz kupić. E, w sklepie, który, który zajmuje się sprzedażą gier e, używanych w ogóle tam, m, wymiana i tak dalej, skupują kopie GTA za 50 euro? Dajem ci 55, jeśli chcesz powiedzmy mieć kredyt w sklepie. Sprzedaję w ogóle kopię, jak już ją dostanę za 70 euro. Jezu. I, e, I ja jestem po prostu w szoku. E, ostatnio tak chodziłem za grą, jak, jak Diablo 3 wyszło, nie? bo tak mnie jakoś przycisnęło, żeby jednak zagrać. I e, cieszę się, że złożę tego priordera, bo później bym sobie trochę brodę próbł, jakbym nie mógł e, zagrać w GTA 5. I trochę mi tylko było smutno, że ta gra po prostu że wykorzystuje się to, że jest duży popyt na nią i zwiększa się cena, bo ona już kosztuje tyle, ile te gry powiedzmy mają kosztować na PlayStation 4, czyli 65 euro. I to mnie strasznie zabolało. Znaczy mój portfel zabolało. I to chciałem tak powiedzieć, że to jest ta, ta jedyna rzecz, która mi się na razie nie podoba jeśli chodzi o GTA 5. To tylko tyle? Cena? Znaczy, nie podobają mi się y, rzeczy, które są y, Zaskoczyłeś mnie na teraz. Na przykład, y, że gdzieś traktorem utknę na jakimś, czy jakimś podnośnikiem utknę na jakimś y, murku i tak potrafię się zablokować, że nie mogę się ruszyć. Takie, takie bzdurki, nie? Ale yy, no to co, Panowie, od czego można zacząć chodzi o GTA V? Czy to jest najlepsza gra ever? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie te... zdecydowanie nie. To jest bardzo zła gra przede wszystkim. Nie zgadzam się. To jest z tym bardzo twierdzę, zła gra. Żeby być w polemice. Tak, że tylko dla, nie dla no, polemiki. Nie po... powiedziałbym, że to jest bardzo zła gra, ale no. a, nie no, powiedziałbym, Michał to jest jednak najlepsza jest najlepsza gra ever. Bo... Nie, generalnie to jest, to jest gra, która po prostu jest zrobiona w taki sposób, że wszystko jest dopieszczone do, yy, do maksimum. Jedynie można się przyczepić do tej gry, kiedy będziesz brał fragmenty tej gry i porównywać do tego na przykład, że w takiej takiej grze zrobiono to lepiej. Czyli, Bo ja się spotkałem z takim porównaniem, że yy, jeśli na przykład weźmiesz tylko strzelanie, to strzelanie w tej grze jest gorze, gorsze niż na przykład w innych grach, albo w jakiejś takiej w innej grze. Bo GTA 5 jako suma jako, jako wszystkich elementów, no to to jest... Yy, nie chcę używać słowa arcydzieło, tak? Ale to jest, to jest, Jeśli chodzi o, jeśli, jeśli się chodzi czepia o czegokolwiek, to musi wtedy to można mówić grę po prostu w ja, ja, ja obronię, obronię swoje stwierdzenie, że nie jest w jeden prosty sposób. Jednak GTA jest grom, y, jest GTA, że się tak wyrażę. I ja znam ludzi, którzy nie znoszą tej serii. Którzy nie są w stanie się dobrze bawić w sandboxie i dla których to jest... Y, nie ja znam ludzi, którzy nie mają fasolki szparagowej Ale to nie znaczy, że fasolka szparagowa jest zła Tak, ale też nie znaczy to, że fasolka szparagowa Jest najlepszą potrawą na całym świecie O właśnie, brawo, świecie. brawo Moim chodzi. zdaniem GTA jest naprawdę Świetną, rewelacyjną grą, przy której Bawię się doskonale, ale nigdy nie powiedziałbym O tyturze, który wiem, że w Dużej grupie ludzi może kompletnie nie podejść Że jest to najlepsza gra ever No, no właśnie, to, ale to, ale to zauważ, że nie ma Takiej rzeczy, która by się Wszystkim spodobała, nie ma nie ma filmu, który byłby... Yy... Tetris. Nie, nie. Są ludzie, którzy ja tam dostaję oczopląstwo tych spadających klotków, weź, nie chcę na to patrzeć, nie? Daj mi lepiej Pacmana. Znaczy, Albo jedna rzecz chodzi? mnie yy, szczerze mówiąc w ogóle w tym całym zjawisku gta mocno denerwuje, to jest to, że już jeżeli się zaczyna mówić o GTA, to się wychodzi ze stanowiska takiego, że to jest the best i koniec. A każdy kolejny argument, który jest przeciwko GTA jest traktowany w ogóle jakaś straszna obelga i w ogóle, wiecie, świętokradztwo i... Jeszcze kilka innych epitetów by tutaj powymyślał. A to jest pędzisz, w ogóle że że absurd. Mam wrażenie, patrząc po tych wojnach stormowych w komentarzach na niektórych portalach, które się pojawiają i pod recenzjami, czy tam pod jakimikolwiek słowami krytyki w stosunku do GTA, że jednak te ograniczenia wiekowe sprzedaży gier, to w Polsce nie istnieją. Bo A... większość tego, co czytam, nie chce mi się wierzyć, że pisali ludzie. No ja, są ja, ja pewnie zaraz Wam powiem o paru sytuacjach w sklepie, które widziałem przy zakupie GTA, co się działo. I to mocno, mocno mnie przeraziło, szczerze mówiąc, ale to za chwilę. To opowiedz o tym, Michale. Znaczy Co ja, y, może tak, no, od początku. Ja miałem problem z GTA taki, że ta seria nigdy do mnie jakoś specjalnie nie przemówiła z jednego prostego powodu, ponieważ tematyka kompletnie mnie nie interesowała i wydawała mi się wręcz idiotyczna, żeby y, y, aż taką radość sprawiało, w, sprawiało bycie bandytą, czy to jest jakiś tam symulator jakiegoś tam zł złodzieja, prawda, czy, czy gangstera. Natomiast y, ja sobie przypominam bardzo miłe chwile w GTA trójce, które faktycznie mnie zachwyciło jako pierwsze w, pod kątem takiego czysto technicznego sense boxa. Potem pojawiła się czwórka i czwórka kompletnie mnie nie wciągnęła, natomiast y, w piątce się bawię fantastycznie, rewelacyjnie. To są jedne z najlepszych moich momentów growych w tym roku. Natomiast druga strona medalu jest taka, że ja po prostu robię rzeczy, których nie chcę robić. I w tym jest, w tym jest problem yy, inaczej. Yy, ja jestem, powiem wam, na samym początku gry, jest jakieś 25%, a godzin mam za sobą sporo dosyć. I ja wam powiem, że nie w, na razie nie robię wątku fabularnego, tylko po prostu się bawię światem, który mi sprawia no, niesamowitą na frajdę. OT, na tańce. Nie, nie, nie no, Ale powiem wam tak, że to GTA zawsze było, od początku, od, od pierwszej gry, to była gra, która miała szokować. Kiedy tych pikseli było tylko trochę, no to powiedzmy ona szokowała tym, że mogłeś przejechać tam, nie wiem, Hari Hari Krishna idących po ulicy, czy tam strzelać się z policjantami, no były te wątki gangsterskie, ale im idziemy dalej, nie. W GTA 4 było parę momentów takich szokujących, no ale tutaj na przykład w GTA 5, to czasami się wydaje, że ta klasyfikacja, że to jest zgrał do 18 roku życia, no. Jest w 100%, nie, że ona powinna być. Nie, ona powinna być wyższa. A nawet, nawet. i wyższa, tak, tak. Po... Ja się z tobą 100% no, tak, zgadzam. To, to, to jest tak, że przy tym, że jest plus 18, oprócz tego powinno być jakieś ostrzeżenie, że są tam sceny, które są wyjątkowo mocne. Czy on Na pewno są ostrzeżenia jakieś na pudełku, tylko że nawet jeśli masz brutalne sceny, scenorytyczne, czy cokolwiek takiego, to, to powiedzmy na, na wyobraźnię takiego, takiego człowieka, który powiedzmy nawet nie wie, jak teraz gry mogą wyglądać, no to działa no tak, jakaś tam udawana przemoc, udawany seks, i tak dalej. Ale... To, co było kontrowersją w San Andreas, czyli ten słynny mod hot coffee, gdzie mogłeś, powiedzmy, tam sterować prawda, swoim bohaterem podczas stosunku seksualnego, to w moim zdaniem do tego, co się dzieje tutaj, to jest nic. Ja nie pamiętam dokładnie, nie mogę sobie przypomnieć, jak, jak ta zarotyczne, na przykład wygląda w GTA 4, ale tutaj... Znaczy, no to, tam nie to, jest, to już jest... jest, to jest, to jest znaczy, Po prostu jestem zaszokowany, jak po raz kolejny w GTA podniesiono poprzeczkę a propos tego, co można pokazać w grach y, wideo. Przede wszystkim zresztą mnie najbardziej zaszokowało, Wiem, że to jest śmieszne i nie, jest, nie powinno być zaskakujące, ale w kwestii gier wideo mnie zdziwiło, czyli to, że są sutki. Sutki czas jest można w jednym momencie. <śmiech> ale jest spoiler, uwaga, spoiler. Yy, za przeproszeniem Yy, za przeproszenie, penis ze w pełnym tym to był pokazany w, yy, ojej, w epizodach Liberty City, w tym dodatku Nie, no tam Odej to był cały wacaj, tylko że to było właśnie, kiedy masz pokazane genitalia w nie yy, seksualnym kontekście, to one nie są uważane jako coś złego. No, w tym sensie, na przykład, mógłbyś mieć genitalia, na przykład, nie w kryminalnych zagadkach Las Vegas pokazane albo ciało po prostu rozcięte, flaki wyprute, bo to pokazuje scenę, że to nie jest jakaś brutalna scena mordy. Co więcej, ten kontekst był mocno komiczno-zabawny, więc... No, nie no. GTA, wreszcie, dla mnie GTA to jest to jest coś, coś jak South Park. To jest niesamowity y, komentarz danej epoki. Tylko, że South Park jest zawsze taki, że on po prostu komentuje rzeczy bardzo na bieżąco. Tutaj y, bierze się pewną epokę. Ja ja nie wiem dokładnie, czy, czy San Andreas o jakiejś przyszłości się dzieje, przepraszam, nie San Andreas, tylko GTA V. Czy to jest, powiedzmy, dokładnie w tym samym momencie się dzieje jak my jesteśmy, ale raczej tak. Nie? bo Powiedzmy, pewne rzeczy możemy rozpoznać jako, jako współczesne. Tak? Zamiast Facebooka mamy Live Invader'a, zamiast Apple mamy iFruit, zamiast ja tego... Windows Phone mamy no Windows Phone. Przecież każdy, każdy telefon każdego z bohaterów to jest przecież satyra jest na każdy Samsung, iOS, na każdy Apple system. i Nokia. Tam jest iOS, tam jest Samsung i tam, tak, jest, tam jest tam jest, tak. Android, Android, Linia. Windows Phone i, i iOS, no. Każdy ma no, inne to jest systemy. super, ale to są takie małe rzeczy, nie, ale wszystko to, co, y, to, co jest, y, jeśli chodzi o, o to tło, oni na przykład, y, jeśli znacie serię Saints Row, to oni, oni tam bardzo otwarcie o, wszystko krytykują, tam, tam znaczy krytykują, y, słowo. naśmiewają się, tak, że to jest aż y, przyjazkrawione te, te, te charakter... Y, Karykaturyzacja, nie? Wiem, jak to powiedzieć inaczej, ładnie tego świata, tym to się wszystko odbywa. No jest do tego stopniu prawda, przyjazdkiewiona, że, że nie masz wątpliwości. No tak To już tą grę z co... mocnym dystansem. Już nawet y, popatrzcie tak. sobie na ostatnią czwórkę, gdzie to już ta granica Czy... jest Essential naprawdę jest bardzo wysoka. Esencjo A... jest taką, taką parodią, taką, takim filmem z gagami. W tak, taki z to krzywym zwierciadłem. Masz to absolutnie realne miasto, w którym wszyscy ludzie, którzy żyją, to są psychopaci. I to jest jest największy problem właśnie GTA, yy, że ta imersja z przebywania w tym świecie jest tak ogromna, że człowiek zapomina, że gra w grę komputerową, czy grę w ogóle w jakąś elektroniczną rozrywkę. Że to jest tak wszystko mhm. przedstawione. To jest właśnie mój największy problem z tym, że kontent zawarty w tej grze, on jest już dla tak dojrzałego odbiorcy, że on musi w pewnym momencie zapalać sobie tą czerwoną lampkę w głowie że, i przypominać, że to, że nadal gra w grę, a nie jest to nic innego. Bo wiecie, mhm. bo to zawsze może się pojawić argument taki, że no ale przecież przemoc w grach to jest nic nowego, no tyleż gier mamy tutaj, które pokazują takie i takie brutalne rzeczy, seks nie jest niczym nowym i tak dalej, i tak dalej. No dobra, ale tu dochodzimy do takiej sytuacji, że mamy tak rozbudowany świat, w którym możemy robić taką masę różnych rzeczy, że to zaczyna nam przypominać yy, no, jakąś wirtualną rzeczywistość. I tu jest i tu jest podstawowy problem, generalnie że... Generalnie przemoc w grach bardzo często jest odrealniona. Jeżeli mamy, nie wiem, rozchrastywanie potworów w gilsach, czy jakieś przypotworne rzeczy, które Kratos wyrabia hydrom harpią i nie wiadomo komu jeszcze, czy generalnie przemoc w grach najczęściej jest pokazana w jakimś tam, może przymrużenie oka to jest złe powiedzenie, ale no nie jest taka realnie namacalna. GTA tworzy bardzo realną wersję naszego świata, w której pokazuje bardzo mocne rzeczy. Tak, no w ogóle to miasto, które, które mamy w grze, te wszystkie takie... Jak to powiedzieć? Nie monumenty, to jest złe słowo, ale te wszystkie landmarki, tak, to one naprawdę istnieją. Ale no to, to, no ja to, to, jest, słuchałem... to jest osobna kwestia w ogóle... Ile z tego Los Angeles autentycznego jest w tej grze? Bo, bo z tego, co widziałem, to jest masa masa budynków tak. i, i tam obiektów różnych miejscówek, no, które to są 100% te, te obiekty, które są charakterystyczne dla, dla, dla, dla tego miejsca w rzeczywistości, one są oczywiście na pewno zmniejszono powiedzmy gęsto siatkę ulic, no bo nie poradziliby sobie, jakby mieli to zrobić tak super realistycznie. No ale dochodzimy, do, na przykład dochodzimy lot, do momentu ale... takiego, że właśnie to jest na tyle już Realna, realna lokacja, realne miejsce, realne odwzorowanie czegoś, co, jest, co istnieje w rzeczywistości, że wiesz, nagle rzeczy, które robisz w GTA, działają ci na tak, tak na podświadomość, szczególnie tutaj myślę też o tym młodym odbiorcy, który jednak ten, ten tak, ono, umysł ma jednak słuchaj. trochę podatny na, na tego typu rozrywkę, że... No tak. No ale że... poczekaj, co do młodego odbiorcy, bo tu aż ci muszę wyjść słowo, ostatnio pojawił się w sieci, nie wiem, czy widzieliście filmik z Samuelem L. Jacksonem? który siedzi sobie, nie wiem, czy ta książka, przychodzi jakaś pani i mówi, że to, o, byłeś super fiction, ale przez ciebie mój ośmiolatek nauczył się klnąć. I tam daj, generalnie później przez cały ten filmik Samuel spotyka różnych ludzi, którzy robią mu wyrzuty na temat tego, że postacie, które grywał w filmach, zachowywały się nieodpowiednio i przez to ich dzieci również zachowują się nieodpowiednio. No co tego jest? Kurde, ludzie, to byli filmy dla dorosłych, po cholerę pokazywaliście swoim dzieciom. Bardzo cieszę się, piacze, że poruszyłeś właśnie tą kwestię, to ta, bo to jest najistotniejsza kwestia tej. Ciężko mieć pretensje, czy winić jakoś to, co tam jest pokazywane przez pryzmat wiesz, demoralizacji młodzieży, jeżeli ta gra nie powinna być dostępna dla młodzieży. Dla dobrze, to, to, dobrze, to dobrze. jest, wiesz, no, Teraz popatrz sobie, Piotra, teraz popatrz sobie na liczby sprzedanych kopii. Ja teraz przytoczę dwa przykłady, które, których byłem świadkiem podczas kopowania mojej kopii Grand Theft Auto, gdzie w, przy jednej kasie stał chłopiec w wieku 15 lat, może 14, z swoim młodszym bratem, trzymając kilka gier w ręce, ale między m.in. była to kopia GTA Piątki i oczywiście nikt nie z sprzedających sprawdził, że tam jest od 18 roku życia i że powinien pokazać dowód osobisty, żeby tą grą mógł kupić. A wiesz, że nie powinien? Proszę? Wiesz, że sprzedawca według polskiego prawa nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych, żeby nie sprzedać, mógłby przejść pięciolatek z GTA położyć na półce i sprzedawca nie ma prawa No i widzisz, no i, do no tego, no i dochodzimy nie do, do, do, do, do, do do Jedyne co może zrobić, to może powiedzieć, że wydaje mi się, że ta gra drogi pięciolatku nie jest dla ciebie, bo powinna no pięciolatek się w ten no momencie w twarz. pierwszej w pierwszej dziadzie. I nie ma żadnych podstaw, żeby mu odmówić sprzedaży, a jeżeli zostanie odmówiona sprzedaż, to tak naprawdę dziecko może. No, ale spędzić, ja wiem, wiesz, że, iść że. do menadżera że... sklep. A drugi, drugi to aspekt to jest rodzic, oczywiście. Ludzie, to... tu jest, I tutaj jest, dochodzimy do sedna sprawy, że po prostu rodzic, który nie ma bladego pojęcia o tym, co kupuje dziecku, a jeżeli ma jakiekolwiek pojęcie, to po prostu jest złym rodzicem i tyle, i po prostu kupuje taki produkt może dla siebie, nie wiem w cudzysłowie. Ale, no, ale to jest rzecz, która mnie no, przeraziła, szczerze mówiąc. Ale ja wam powiem, że te brutalne gry, te wszystkie brutalne gry i w ogóle gra sieciowa, to co robi z mózgiem młodego człowieka, to na przykład GTA V pięknie pokazuje. Syn głównego no, bohatera, tak, tak, jak sprzeda czas. No Xbox Live, bo to na pewno jest Xbox Live. Czytałam przede wszystkim, wiesz, gra w Call of Duty ichniejsze? Tak. I tak a propos tej szczegółowości Tego co ta robi to mnie urzekło niesamowicie W tym momencie przemykamy się tam chyłkiem I możemy sobie spojrzeć przez drzwi jak właśnie jego synek gra I nie wiem czy zwróciliście uwagę Na killstreak'i, które tam się pojawiają W momencie w tym udają się zabić Kilka postaci pod rząd To dostaje kill, killstreak o nazwie Cytując gówno na patyku gdzie był właśnie Patyk zdobyty jakimś takim, wiesz, stolcem i biega i smaruje innych po plecach, i w momencie, w którym ktoś go zaszedł od tyłu i tam zaszturetował, to pojawiła się animacja opisana Molested, gdzie właśnie postać robiła t-begging jemu. Więc wiesz, ilość. Yy miliony szczegółów i drobiazgów, które tam wszędzie są poukrywane po kątach, a które kompletnie można w ogóle nie zauważyć albo zignorować, mnie osobiście najbardziej urzekła. Znaczy ja właśnie to uwielbiam w, w ogóle w wszystkich grach serii GTA V, to, jest, to są te wszystkie... Czy serii GTA, bo GTA V to tylko na razie... Serii GTA, tak, że to są, to są gry, które po prostu mają mnóstwo takiego dodatkowego komentarza, komentarz tych naszych czasów, komentarze polityczne, komentarze związane na przykład z... No, nie, nie, z, z pewnymi poglądami, no nie wiem, czy mieliście okazję Oczywiście, albo ochotę posiedzieć no, troszeczkę i, i, i poglądać telewizję. Ja telewizję, ale zapraszam no, do, no, również no, i do kina. No, a, kino? Znaczy ja byłem w kinie, obejrzałem jeden surrealistyczny film. Widziałeś, prynęcia, widziałeś ten, o to robociku to sam, pracujący ja. w fabryce nie, sarkazmu? Nie, surrealistyczny film. Nie, dostałem po prostu jakiś film, taki w, włosy, w kilku językach. Czarno tak, czarno biały film. Jakby Salwador tak. tak. Daliby Proponuję obejrzeć sobie film o małym robociku pracujący w fabryce sarkazmu. Nie, no to muszę to zobaczyć, ale y, w ogóle zauważyłem, że w telewizji jakby jest mniej programów y, niż GTA 4, ale to może moja. Nie, może jaka nie, nie siedziałem na tyle długo, żeby to wszystko to obejrzeć. To ja odwrotnie wręcz. Właśnie strasznie nie, nie dużo, strasznie obejrzemy... dużo różnych, y, różnego kontentu już widziałem w, w tej telewizji. Znaczy ja generalnie widziałem trzy takie główne rzeczy. Oprócz tam reklam, które są oczywiście świetne. No i powiedz mi, jakie? Jak, pokazują, jakie, jakie te. te reklamy, które pokazują, jak, jak ta zielona energia jest zła jak te biedne takie po prostu giną, bo dostają z, strzała z, z łopatek, z wiatraków tych wszystkich elektrowni wiatrowych. To jest super, ale y, widziałem y, te animowane filmy o Impotent, Impotent Rage. Rage, tak. Johnny Bravo Impotent, tak, tak? No dalej. Tak, tak. To, no, to jest w ogóle super bohater, który jest bogaty. Oczywiście ma y, nieliberalne. przepraszam, lewicowe poglądy. Jest jeden świetny film z nim, jak jechał, prawda? Znaczy jechał, przepraszam, poleciał, yy, no, zaradzić yy, strajkującym robotnikom, którzy się domagają, prawda? Wiadomo, jak, jak tam miałem trzeciego dnia wolnego od takie rzeczy, no, oczywiście to było, to jest wszystko przesadzone, nie? I generalnie to, co on tam robi, to, co on mówi i tak dalej, to jest taka autoparodia, czy, no, nie autoparodia, że to jest parodia tej rzeczywistości ale tak celna w komentarzu, no, że mnie po prostu uwielbiam takie rzeczy. I to samo masz, prawda, kiedy masz taki program, e który się nazywa Fame or Shame, e Faymond, o, tak, shame, shame no. tak, tak. To jest no. ty Typowa porodia Mam Talent, tak? I, I tych wszystkich innych American programów. American Idol. Ja ostatnio y y oglądając telewizję trafiłem na ten program, w którym ta Nigella, ta słynna Nigella bierze udział. To się chyba nazywa Taste, ten program. Czy The Taste. I generalnie on ma taką identyczną formułę jak ten voice of music, czy voice of Poland, czy coś takiego. Czyli najpierw masz taką klasyczną prezentację tych wszystkich ludzi i ci yy, yy, w tym przypadku taste to, to jest program kulinarny, więc po prostu jacyś tam kucharze, amatorzy lub nieamatorzy przygotowują dania, cztery osoby żyli próbują i te osoby mają zdecydować, yy, czy im smakowało, czy nie, i czy chciałby mieć tą osobę w drużynie swojej, nie? I później to jest taki, wiesz, powiem, że te drużyny rywalizują są... No jest jeszcze show tego agenta ja, LPI, ja wiem, to i przecież, jest przecież, który jest później w jakiś tam stopniu związany fabularnie, z, znaczy z, w, bierze udział w Google. No, ale w nie, no to ale a propos tych programów, to tak szybciutko jeszcze dokończę, co jeszcze widziałem. To by, no to jest właśnie jeden z programów, prostu... to jest właśnie te... A Aha, czyli oprócz tego tak, tak, Shame of tak, Fame, tam jest, jest, tam, jeden, z, jest tam, jeden z tych programów, to jest prowadzony przez e, jednego z bohaterów, którego spotykamy w, w jakimś tam późnym etapie, po, po późniejszym etapie hmm. gry. Jest to program... Hmm. Przez, konkretnie przez Lazlo, no, ale który nie chciałem tu posługiwać znany. się konkretnie. No ale poczekaj, no Lazlo to jest postać, która... W, w górę, nie, no Lazlo to jest, nie jest, jest słynny. To jest tak. Słynny. No. Znaczy nie, no Lazlo, Lazlo, bierze udział właśnie w tym, on jest prowadzącym tego Shame or Fame, i to jest i to jest ciekawe, bo to oczywiście parodiuje to, chociaż to, jak już, jak już widzisz, jak ten program na przykład normalnie wygląda, to nie potrzebujesz parodii, bo to jest po prostu tak, tak samo jak Twilight. Obejrzysz Twilight, a później obejrzysz tą parodię Vampire Sucks, to nagle zapominasz, który to jest parodia, a który to jest oryginalny film, bo, bo po prostu oba są tak absurdalne i, i, i siebie nawzajem mogą punktować, ale y, generalnie y, bardzo ciekawy był program o. O tym aktorze z lat 80., który tam, te lata 90., nie wiem czy 2000. Nie wiem, ile on tam przesiedział w więzieniu i, i on później gdzieś ląduje w jakimś motelu. I to jest też zrobione jako taki program, właśnie taki dokument, że pojawia się nowy agent, który jakby chce zająć się tym aktorem, przywrócić go do, do, jakby do, do funkcjonowania takiego w tym, w tym świecie, w którym teraz się znajduje, jako, jako ten aktor filmów akcji z lat 80 te świetne takie teksty o tym, jak koleś ma pomysł na film o, o film akcji, w którym po prostu jedzie gdzieś do, do, do Chin, niszczy fabrykę Chin, gdzie małe dzieci gdzieś tam coś tam tworzą i dzięki temu tworzy miejsca w pracy, bo fabryka jest budowana w Ameryce. No, takie bzdury, no, ale, w ogóle, nie, ale panowie, świetne, świetne nie, programy, tylko uwagę, co się właśnie stało. Do dobrych pięciu minut rozmawiamy o programach telewizyjnych, które można oglądać w GTA. Tak. To pokazuje, tak. jak ta gra jest po prostu totalna. Że, tak. że ta iluzja tego świata i te tysiące rzeczy, które tam się dzieją, co więcej, mnie, tak jak już wcześniej mówiłem, nie urzekają szczegóły, że na przykład jeżeli jest oczywiście mapka, radar, która nam pokazuje drogę do celu, która jest tak naprawdę GPS-em. I co się dzieje, jak wjedziemy do tunelu, gdzie nie ma zasięgu GPS-a? Mapka przestaje wyświetlać drogę do celu. No Właśnie dlatego też I wcześniej w którymś momencie... wcześniej Piotrze wspominałem o tym, że nie ciągnę y, głównego wątku fabularnego, ponieważ y, ja mam do tej, do tej pory mam taki fan z, z ogarniania tego świata i próbowania różnych dziwnych rzeczy, że na razie nie odczuwam potrzeby y, prowadzenia tej osi mm -hmm. fabularnej głównej, a dwa, że powiem ci, że momentami z, y, ona po prostu mnie nie bawiła aż tak bardzo, jak całe te wszystkie poboczne, ja te, te wszystkie poboczne rzeczy, które robiłem. Bo na przykład dochodzimy y, do momentu, kilka jest takich było u mnie momentów, y, w których faktycznie. Odłożyłem pada i z, po prostu złapałem się za głową i kurde, co ja robię w ogóle, nie? O co tu chodzi? To pierwsze to był moment taki z, panie żeby czy kojarzycie misję z paparazzi. Yy, tak. No, to jest pierwsza misja, a potem jest cały, cały motyw z... O, to spoiler jest mocny, to jest mocny spoiler, to muszę to wyciąć. To, wy, to Znaczy wyciąć, wyciszyć, Wycie. bo to jest akurat, y, jedna z tych scen, które, które są kontrowersyjne mocno, nie chciałbym e, powiedzmy, znaczy to, jest, to są rzeczy, o których możemy powiedzieć, mówić, tylko musimy tak troszeczkę dookoła o nich obchodzić tych. tych no, ale ja nie chciałem się w szczególności, tak, natomiast wprowadzenie... kilka tak. Takich... Ale chodzi o to, że to, to, jest, że to są rzeczy, które właśnie, o których mówiłem, że, że dawniej byśmy się nie spodziewali, że będzie coś tak po prostu brutalnego, tak szykującego, przedstawionego, ale jakby oni Słuchaj, podnoszą ja, to ja poprzeczkę. Nie, nie będę mówił konkretnie, natomiast wprowadzenie Trevora, w którym pojawia się pewna postać znana z historii GitHub. I to, co się z nią tam tak. dzieje, to mnie po prostu y, oczy otworzyły się na postać. Ja twarzy, przycierałem. ja bo, to samo miałem Wiesz, że ja to jest na pewno masz, ta sama postać. postać którą znasz dobrze z tej gry, i nagle coś tam się dzieje i po prostu nie jesteś w stanie w to uwierzyć, że oni mieli jaja, żeby to zrobić. No bo hmm. naprawdę moim zdaniem to jest ewidentnie y, pokazanie y, takie dobitne podkreślenie charakteru Trevor'a. No ale ja muszę przyznać, że ja mam pewien problem z tymi postaciami, bo ja na przykład Niko bardzo lubiłem. Ja, ja na przykład nie zgadzałem się z tym, że on jest jakiś taki niekonsekwentny w swoich działaniach, bo tu opowiada o tym, jak jaka wojna była ciężka, jak, co on nie widział, a jednocześnie jest takim seryjnym mordercą, który chodzi i przejeżdża staruszki na ulicach, gwałci prostytutki i tak dalej. Ale jasno go tak wychowało też w jakimś tam stopniu, prawda? No właśnie, ale, ale ja bardzo Niko lubiłem, bo dla mnie to była bardzo... Yy, bardzo fajna postać, pod wieloma względami, tak, on, on, on był sympatyczny, też można powiedzieć, że możemy się utożsamiać z nim, bo, bo, bo, bo to jednak... E, e, to w jego dzielnicy mówili po polsku momentu. Tak, tak, bo, bo jednak też emigrant i, i jakby, e, jak to się mówi, e, goni za tym amerykańskim snem. Tutaj mamy trzech gości, Europa. typowych Amerykanów, tylko po prostu z innych, troszeczkę gałęzi, e, tak. Zresztą oni, powiedzmy, nie reprezentują wszystkich możliwości, jakie tam, e, prawda, Ameryka e, w sobie ma, no bo Mieli, musielibyśmy mieć no, co najmniej z 5 razy tyle tak, postaci, ale generalnie każda z tych postaci jest absolutnie inna i generalnie one świetnie reprezentują swoje środowiska i muszę przyznać, że jedyne, co musiałem poprawić jeżeli o Trevora, to włosy i, i zarost. Musiałem dać mu dać taki fajny, długi wąs. A mi się Frankliną bardzo się uważam, powiem wam. I później i musiałem mu wydłużyć włosy. I Trevor no, jest taką postacią, którą kompleja... bardzo ciężko lubić. Szybka, interesująca ciekawostka na temat szczegółów. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że każda z postaci, znaczy inaczej, że Franklin, jako zawodowy złodziej samochodów, w zupełnie inny sposób otwiera auta. Prawie nigdy nie wybija szyby, tylko zawsze coś tam grzebie tak, no ta, ta, ta, i, i takie tak, tak, jak tak. inne postaci przychodzą, walał z łokcia w szybę i wiesz i, i wsiada, to ten po prostu umie otworzyć auto, więc tego nie robi. Znaczy, to jest właśnie też wykorzystane w samej rozgrywce, bo w pewnym momencie, na początku, prawda, gra się bardzo długo roz, rozwija prawda ten wątek taki kluczowy w którym nagle te wszystkie postacie zaczynają ze sobą współpracować on jest w no jak... godzinach tak Myślę. na początku praktycznie jest tak że gramy y, każdą postacią osobno to zależy za, za, za, się robić gdzie sam jeżeli się idzie głównym wątkiem to dobra, dobra, dobra, wydaje dobra, mi się dobra, że to troszeczkę fabuły. szybciej Troszeczkę szybciej mi... Znaczy może, znaczy wiesz co, jeżeli robisz wszystkie misje, które się pojawiają, pomijając to, to takie już kompletnie pierdłowate, tylko te nazwijmy to literkowe misje mm -hmm. i nieznajomych, to wydaje mi się, że ten taki najgłówniejszy wątek pojawia się po jakichś, nie wiem, ośmiu... E... No na ośmiu pewno dniach, na pewno po, po, po ładno, par, par, par, par ładnych godzin trzeba spędzić przed tą grą, zanim się pojawi tak, Trevor. Ale, ale, ale to jest właśnie to, że te postacie, one nie są po prostu... ten element RPG jest wprowadzony. On, on już był wcześniej, to nie jest jakaś, jakaś nowość w serii, ale generalnie to, co powiedział Piotrek, bardzo ważnego, że każda z tych postaci jest specjalistą w swojej dziedzinie i dodatkowo oprócz tego, że mają pewne, pewne takie cechy, które związane są z zachowaniem, no mają, no, to mają, na przykład mają jakieś moce specjalne, mają tak zwane. Mają statystyki swoje, prawda? Do tych statystyk jest, mają jest statystyki jest Tak, I mają więcej, te moce specjalne. szczegół. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że statystyki i to, co robimy, wpływa na komentarze, które są w trakcie misji. To znaczy, w jednym momencie, tam już nie mówię, z imien, jeden bohater prosi drugiego, żeby poćwiczył pewną umiejętność. I w momencie, w którym to poćwiczysz, to później w trakcie misji ten gość mówi, że no, o, dzięki Bogu, że mnie posłuchałeś, bo, bo to się teraz przyda. Mhm. A w momencie, w którym byś tego nie zrobił, to on by cię krytykował. Tak. No nie no, w tej grze jest mnóstwo takich ukrytych. Smaczków, kruczków, elementów, mechaniki, które z jednej strony można całkowicie y, zignorować, bo gra cię prowadzi po sznurku. Na przykład, y, ja nie wiem, czy, czy w grze istnieją, ale chyba do tej pory mi się nie zdarzyło. Y, kwestie wyborów inne niż na przykład, jak wykonywamy y, jakąś misję, tak? Bo czasami jest tak, że jest jakaś taka większa misja i możemy ją zamieszkać. Nie wiem. Taki przykład. A, po cichu. B, z impetem, tak? Czyli powiedzmy. Nie wiem, karabiny maszynowe, wchodzimy frontowymi drzwiami, rozwalamy dobra, wszystko, dobra, ale te, albo teraz po, po, po kolei, bo składamy. w tym momencie ty mówisz o napadach, o tych wszystkich akcjach zorganizowanych, gdzie. Nie, bo chodzi mi o to, czy, czy, czy, czy. bo ja nie spotkałem się w tym, żeby po prostu cokolwiek, co robimy, miało wpływ. Czy mielibyśmy na przykład jakieś, Nie wiem, możliwość podjęcia decyzji. W GTA 4 były takie, e, takie misje, ich było bardzo niewiele, które były. No, które po prostu były takie decyzyjne, które musiałeś podjąć, albo idziesz w tym kierunku i podejmujesz taką decyzję, na przykład, nie wiem, ta osoba przeżyje. Albo robisz to w tym kierunku i ta osoba. Ale to musi zagrać się na kolejną na naszą... misję parę razy, prawda, żeby sprawdzić, to jaka jest konsekwencja twoich działań. na przykład do tej pory nigdy tak nie zrobiłem, że powtarzałem jakąś misję w tym momencie. o czym się wydaje, że jedynie co możesz zrobić w misji, jeśli ją powtarzasz, to powiedzmy uzyskać lepszą publikację. No właśnie, bo tutaj dochodzimy do, konkre... do kolejnego etapu mechaniki. To jest to, że, że za te misje fabularne dostajemy, jesteśmy nagradzani w postaci tam brązowego, srebrnego i złotego Ale to wadaru, już było. Prawda? To już było i wydaje mi się, że to już było przy Red Dead Redemption. Co prawda za Red Dead Redemption nie założy się, ale prawie na pewno było chyba w I'm War. Nie wiem. Na pewno, na pewno w jakichś poprzednich grach wydawanych przez Rockstar ten, ten motyw punktowania misji był. Ja zawsze mam taką sytuację, że ja mam większość misji na medal brązowy z jednego prostego powodu, że podczas misji dzieje się tyle fajnych rzeczy, bo tam jest głównie, te medale są związane z, z czasem, w jakim się skończy ta misję. I zazwyczaj mnie zawsze coś zainteresuje na boku i muszę to sprawdzić, czy to jakiś szczegół tu, czy szczegół tam. I No właśnie to jest, to jest, to jest ten to jest dylemat, który ja mam, że ta gra po prostu ma tyle w sobie kontentu fantastycznego i tak rewelacyjnie zrobionego, że do dziś dnia nie jestem w stanie się oderwać od głupiego jeżdżenia po prostu po mieście samochodem albo nawet... Albo, nawet, proponuję Wam sobie kiedyś pojechać na przystań i zobaczyć, w, tak romantycznie to może zabrzmi, ale wschód słońca po prostu, który wygląda niesamowicie. Słuchajcie, no tak. to, że jak na naszą już starą generację konsol, to ona wygląda przeciwnie. Znaczy ja mam całą listę plusów w ogóle wypisać, co, co, co, co mi się bardzo podoba tak. w GTA, bo... No to zaraz przejdziemy. Możemy teraz zrobić taki krótki, taką krótką odskocznię techniczną. Najpierw wrócimy do jeszcze tam, do, do, do, do, do gry, powiedzmy, do innych aspektów. Ale tak, jeśli chodzi o właśnie te techniczne sprawy, to ja za to uwielbiam konsolę za tą optymalizację, że ta gra po prostu, ona może nie wygląda tak świetnie, jak na przykład gry na PC, tak potrafią wyglądać jak Crysis czekaj, na PC, z OS ale ona jest miało, tak zoptymalizowana, że, że ja na przykład nie mam problemów z tym, że mi coś skacze, że mi coś zwalnia, że nagle tyle się dzieje na ekranie, że mi frame rate spada do takich ilości klatek, że ja po prostu nie mogę grać, a ja tak mam na pc -cie. i nawet jeśli gram w grę taką jak Saints Row The Third, gdzie wszystko mi potrafi płynnie chodzić, nagle... A to jest zły mum, przykład, jest bardzo, ci, bardzo tak. zły przykład ci powiem. Tak. A, tu, a tu jest to jest piękne, ale to są wszystko gra. sztuczki, które po prostu y, y, ludzie, programiści z Rockstara zastosowali, żeby ta gra, a, lepiej wyglądała o No na przykład to takie zastosowanie tego smogu, tej mgły, tak? To oczywiście jest elementem tego tła, kiedy patrzysz na, na, na, na miasto z jakiejś tam większej odległości, ale dzięki temu możesz na przykład, nie wiem, lepszy, mieć lepszy drawing distance, że jak ja teraz jadąc samochodem, ja widzę na przykład jakiś daleko obiekt z przodu, że on mi się nie pojawia, nie pojawia dopiero przede mną, jak jestem, nie wiem, 50 metrów od niego, tylko on jest naprawdę już widoczny gdzieś tam ten, że na Playstation 3 przynajmniej ja... Czyli nie, grasz e, na Playstation 3, no, rozumiem? Nie, nie na Xboxie. Tak, nie miałem żadnych problemów z pop-upami, z jakimiś dogrywającymi się teksturami, z czymś, co by nie wyglądało. Ja czasami byłem pod wrażeniem, jak te tekstury, niektóre tekstury są świetnie wykonane, jak, jak no oczywiście brakuje mi trochę samochodów, szczególnie w tej, w tej, tej części Yy, miasta, stanu, gdzie Trevor mieszka, że ja tam po prostu czasami, żeby znaleźć jakiś samochód, kiedy chciałem się przemieścić z, z punktu A do punktu B, no, w, to musiałem trochę pobiegać po tym terenie, ale on wygląda yy, prześlicznie, jeśli można tak powiedzieć, o, o tych takich slumsowatych, zrujnowanych osiedlach, ale, ale to wszystko, ten detal, po prostu mnie yy, strasznie, strasznie poraża. Znaczy ja wam proponuję, w jeżeli wielkością. macie taką yy, okazję, włączyć sobie GTA 4 na chwilę, bo ja akurat to zrobiłem i Powiem wam, że skok technologiczny, jaki Rockstar wykonał w stosunku do czwartej części jest kosmiczny. Ale to musiałbyś zrobić inaczej. To jest Wiesz, musia, to, że włączasz na, masz, na 360 masz czwórkę, czy na, 5, na e, PlayStation 3 Mam na PS. -ie. No właśnie, bo play, play, wersja PlayStation 3 GTA 4, miała mnóstwo, mnóstwo technicznych niedoróbek. A tutaj jest tak zoptymalizowane, że jak się gry porównujesz tak jedno obok drugiej, ale to nadglądałem obierwyć. Znaczy, ja sobie da, nawet no, aż, czy, aż czystej ciekawości... Nie chodzi wiem. o to, że na, na PlayStation 3 tam było mnóstwo takich rzeczy, które powiedzmy oni musieli e, zmienić, kombinować, żeby ta gra chodziła płynnie. Ja już nie mówię o tej rozdzielczości, która była tam obniżana, ale tam jest mnóstwo ale takich ta na, na, elementów, ta, nie wiem, gęstość trawy na przykład. Konsol, żeby tak gra wyglądała z taką z takim otwartym światłem, z taką ilością kontentu, to jest naprawdę... To jest... Rockstar powinien dostać na to, za to niejedną nagrodę. To hmm. jest fenomen. Ja myślę, za pierwszym razem, jak zobaczyłem, jak woda wygląda, to po prostu długo zbierają szczękę z, z podłogi. Znaczy tam po... No ale jak wygląda pod wodą świat, <śmiech> to już jest w ogóle magia. Tam <śmiech> woda, Piotrek, weź ja się zalę, nie zobacz, co się proszę. pod wodą dzieje. <śmiech> no. <śmiech> you know. Hoppię, MP3 na łeb, MP3 z, to... na łeb i nurkujesz, no. <głos> za to uwielbiam właśnie tę, tę serię, za ten świat i czasami na przykład fabuła chociaż i tak ja nigdy nie narzekałem na, na fabułę w tej serii ale fabuła czasami no ty Michale cały czas spotka się że, że ciebie fabuła powiedzmy tak nie angażuje jak wszystko inne co możesz robić bo ten świat jest tak wspaniały tak, tak w detalu najmniejszym od strony technicznej poprzez właśnie tą kontekstową wszystkie reklamy wszystkie billboardy komentarze ludzi, którzy coś rozmawiają. W czasami możesz podejść gdzieś, coś, coś mówić, coś podsłuchać. To jest, jest świetne. Ja na przykład czasami robię coś wolniej, bo wiem, albo na przykład nie, nie dojeżdżam do, do wyznaczonego punktu tak szybko, jak powinienem, bo jeszcze słucham rozmowy. No, no właśnie. E, no, postaci. No albo, albo czasami Dokładnie zatrzymuję się tak. i siedzę i słucham radia, tylko że problem... tutaj jest, radio jest słabe takim, że... akurat w tej części, to tam powiem. Tak, dużo mniej mi się Myślę, muzyka się podoba nie w radiu. Nie mam radio, tylko i wyłącznie. Tak, radio ale off? Ja mam problem z tym, nie, tego, nie, nie, tego, który jest na kółeczku na górze z lewej strony tak jakby na godzinie 11. Mm -hmm. To jest to tam klasik no to, ja to jest, powiem mam jeden z minisów. No ja ja, ja sam ja pod... wszystkiego po trochu, jako że ja, ja pamiętam po prostu poprzednie radia jako, jako coś absolutnie rewolucyjnego i rewelacyjnego i to, co mi się bardzo podobało, to oczywiście te przezabawne audycje radiowe. I nie wiem, no, jak sobie włączycie kiedyś radio z Vice City i tam sobie posłuchacie, jakie są świetne audycje, to czy w ogóle komentarze ludzi, no takie różne rzeczy, które są normalnie w radiu, to moim zdaniem w GTA V tego nie ma. Jest, jest jedna taka stacja, gdzie powiedzmy ona jest taka z gadaniem tylko, ale ja mam ten problem, że ja nigdy nie mogę trafić od początku do końca na audycję. Te audycje gdzieś się powtarzają, to i to, to jest dziwny problem, ale dwa, że przeważnie jak jadę samochodem, to jadę z kimś i jak się pojawia coś ciekawego w radiu, to ta rozmowa tych dwóch osób, czy tam kilku w samochodzie, ja zagłusza tą audycję. Więc ja mam ten problem, że po prostu nie mogę sobie tego radia dobrze posłuchać, a muzyka niespecjalnie mi, mi, mi podpasowuje. To wydaje się, że oni po prostu chcieli jakby tą muzyką. Nie można rozpróbować jakieś, jakieś, jakieś zespoły. Wiesz, to po paru misjach jest. Yy... Zdarza się bardzo często, że w wiadomościach mówią i tam komentują to, co się, tak. to, co się wydarzyło tam parę chwil wcześniej. No to jest standard. To jest to jest standard. standard. Natomiast A nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że, co wydaje mi się, że tego wcześniej nie było, że pojawia się muzyka, która nie jest muzyką z radia. To znaczy, jeżeli jedziemy w trakcie misji i ma się coś tam ciekawego stać i mamy wyłączone radio w samochodzie, to no tak, czy trzeba słuchać w tle taki tak. jaki ambient, takim, taką właśnie... No jest, ja to mnie trochę irytuje, bo nie zawsze to muzyka mi w, wpada w ucho. No to właśnie, jeżeli <laughs> tak mówicie, y, wspomnieliście to w ogóle o dźwiękach ambientowych, to to jest według mnie kolejny majstersztyk. To jest ilość dźwię różnych dźwięków, które można napotkać w tej grze, to jest to jest, no to jest, jest no coś, coś niesamowitego. Ile oni musieli sampli wykonać, do, ile oni musieli ponagrywać materiału do tego, żeby nawrzucać do tych lokacji różnego typu dźwięków związanych z, z miastem, z ludźmi, z, z, z samymi samochodami, wiecie, no, to jest prosta, prosta, każecie no motyw, że dźwięk, dźwięk się wyłączy, to słychać nadal e, pracującą maszynę, prawda, to jest tam e, lekki stukot. Od... Ale widzisz, jeśli masz grę, która kosztuje tyle milionów, to 200, ponad, nie, 250 milionów dolarów? No, i nie chcę dokładnie ale rzucać liczbami, czy ale przy tym przez. No, od, od, tak, jest... odejmijmy odej, odej, odejmij koszty marketingu, miejscu, prawda? No, bo to są dosyć duże koszty. Jest na drugim miejscu, z, jeśli chodzi o rynek, to rozrywkowy. Pa ever, awatarze, tak? M, tak. nie, nie pa awatarze. Po Piratach z Karaibów w trzeciej części, Aha. to drugi, który kosztował chyba 320 milionów dolarów. To geta znaczy, 5, wiesz, to nie jest akurat to. dla mnie jakiś wyznacznik, że to ta tyle gra kosztowała, to musi mieć tyle kontentu. Ja. P szczerze, nie, ale że chodzi ten, ten o to, content... że możesz po prostu y, mistrzowskie rzemiosło zastosować, bo masz na to no środki. Oczywiście. No oczywiście. Ja domyślam się, że... patrzcie, ja jestem teraz dopiero w, m, tak w jednej piątej dopiero początku gry. Y, ja pewnie jeszcze bardzo dużo rzeczy tam nie widziałem, więc to wszystko jeszcze przede mną jest i to jest najbardziej fascynujące, że y, ja będę starał się tą grę y, ogrywać jak najdłużej. To znaczy... No ja mam to, to znaczy, bo, bo ja się boję no, jednej, momentu... bo jednej sytuacji, że jak będę, że tak się brzydko wyrażę, raszował cały ten tryb fabularny, to te wszystkie zadania poboczne potem jakby stracą dla mnie jakiś taki efekt, w ogóle mnie to przestanie interesować, że, że po prostu skończę grę i że nie, nie będzie mi się chciał wracać do tego świata. Natomiast jak sobie ten wątek fabularny odkładam jak najdalej w czasie, to powiem wam, że więcej czerpię fanu i w ogóle zabawy w graniu w GTA. A czy widzisz, bo ja, ja na przykład znam takich ludzi, może znaczy znałem, bo teraz nie miałem z nim kontaktu, bo, a to były czasy PS2 kiedy oni grali w San Andreas zupełnie, nie wiem czy oni po prostu sklepywali kody, żeby sobie otworzyć to miasto, mhm. żeby nie musieć nic zrobić, żadnych misji, mieć wszystko dostępne jetpacki, samoloty i tak dalej i oni po prostu bawili się w tym mieście, nawet nie robili jakichś dodatkowych misji tylko po prostu nie wiem, przebywali w tym, wsiadali w samolot, gdzieś tam skakali, prawda, z, z jakiejś góry, bejrzem, Powiedzcie mi, nie ile razy, ile razy tam... próbowaliście ukraść samolot z lotniska? Ja jeszcze nie robię. <laughs> znaczy, ja nie kradłem tego A... samolotu, bo ja mam wykupiony tam to małe to blisko, prawda? To zadanie specjalne dla was dzisiaj. Spróbujcie ukraść jakiś fajny samolot z lotniska. Hmm, a... znaczy ja w ogóle policji nie lubię w tej grze bo jest strasznie upierdliwa jest znaczy, chyba bardziej upierdliwa niż ma, była wcześniej ma zmieniony system tych właśnie, tego kiedy cię poszukują i w jaki sposób możesz się ukryć od tego, że cię poszukują bo to jest tutorial, który tam się pojawia to porusza moim zdaniem jakieś 10% tego, co jest faktycznie bo na przykład ukrywanie się w krzakach czy zmiana samochodów faktycznie wpływa na to, że tak. ciebie mniej szukają i łatwiej ci się ukryć no ja się chyba zwykle pod mostami gdzieś chowam bo policja są Ja powiem ci po prostu to ja widzę, ja widzę nie na nie przykład, są... że ja stoję w jednym miejscu i podjeżdża jeden, drugi, trzeci radiowóz, z jednego wychodzą policjanci, nadjeżdża yy, drugi i ten drugi przejeżdża tam tych policjantów, którzy stoją na ulicy, więc... No ale to jest no, jakiś to, błąd algorytmu. Ja miałem w którymś momencie taką sytuację, że gonili mnie, uciekają na piechotę i schowałem się do sklepu z bronią. Yy, I ukryłem się za ladą w kuckach, tam skradając tak. się i przyklejąc się mhm. do osłony. Policjanci wbiegli, zaczęli się rozglądać po sklepie, ale ponieważ byłem za radą, to mnie nie widzieli, więc sobie odpuścili. No widocznie stwierdzili, że tam cię nie ma, do tego. No, no ale to powiem to tak, że jakby dobrać, było zbyt to? realistycznie, to bym się zachlastał, bo i tak już jest ciężko uczyć, kiedy masz trzy gwiazdki, a co dopiero cztery. Yy, więc w momencie, kiedy nie miałbyś... Yy, no to na lotnisku masz bodaj cztery nie gwiazdki, Nie mógłbyś z tego, wykorzystać tej głupoty sztucznej inteligencji, to byłoby naprawdę naprawdę ciężko. ciężko. Znasz, no, że ale że tak, ucieczki tak, yy... przed policją są dosyć mocno no, wyd bo często nie do swojej winy dostajesz trzy gwiazdki i musisz sobie z tym poradzić. Mhm. Znaczy, ja miałem parę razy tak, że uciekałem na bardzo otwartej przestrzeni, szczególnie właśnie ta północna część stanu, jest taka, że tam bardzo ciężko znaleźć jakieś takie miejsce, gdzie możesz się schować. I nawet już trzy gwiazdki, czyli ten, ten wskaźnik oznaczający, ile policjantów cię goni, czyli już, kiedy już te helikoptery są, które właściwie cały czas na tobie siedzą. No to powoduje, że ja, ja, ja nie, czasami e, moja ucieczka trwała 10-15 minut, czasami sobie po prostu już machałem na to rękę, dałem się zabić i, i po prostu od no ostatniego czekonu... No proponuję ci helikopterki. Tak. tak. Zobacz, co się będzie działo. To, to nie widziałem, nie widziałem, ale e, panowie, e, wiemy, że technicznie GTA 5 to jest, to jest coś absolutnie, jest awesome. e, tak, też tak absolutnie coś, awesome, co awesome powinno game. być wzorem do tego, jak powinny właśnie gry na konsolach Zgadza się. To, to wiemy. Przepraszam, to na PC niedługo może będzie wyglądać, więc odpukać. Na Na to jak wyjdzie, to ja, ja myślę, że za 2-3 lata, ale zauważcie, że Red Dead Redemption jeszcze do tej pory nie wyszło, ale no, a LA no, a Noir bardzo wyszło, szybko wyszło. W, w, tylko zwróć uwagę na to, że LA Noir robiło jednak Team Body, a GTA 4, które wyszło na PC, było na początku chyba z tego, co wiem, mocno niegrywalne. Bo Ta konwencja była straszliwa. E, czego? W Elaine GTA 4. GTA 4. Okay. GTA 4. Czy GTA 4 to, to jest gra, która była właśnie zrobiona pod kątem konsol i ona była zoptymalizowana na konsolach, szczególnie pod 360? O problemach, tak wspomnieliśmy, na PS3, i yy, wersja PC była takim portem. I, I do tej pory nawet yy, wiesz, może mieć problemy, ale są ludzie, którzy mają prawda, dużo pieniędzy i chcą, żeby i mogą wydać na, na, na nie najlepsze karty graficzne, na najlepsze procesory itd. Pienioszki, więc mogą sobie później postawić no te mody tutaj cztery ratującą sytuację. Z modami, nie? które po prostu są w GTA cztery no mody, 4 mody no, które po prostu zrywają czapeczki. Mody do GTA 4 to wymagania sprzętowe windują po prostu z, tak. z wykładnią geometryczną w górę. Ale no ten świat wygląda wtedy ultra. Dobra, Czyli ale wracając do pięcia, piątki, ciężko roz. bo to już zostawmy tak. czwórkę spokoju. Więc, czwórk, więc piątka jak będzie na pececie i z tymi modami, z tym wszystkim, to już prawda będzie tak rzeczywista, że prawdopodobnie... Yy... Nie wiem, to ludzie będą w Słuchajcie, tak, jest jeszcze, jest jeszcze jedno, jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. To znaczy, jedna? Chyba ze sto. Znaczy, no, okej, okay, ale chodzi mi o Macie listę? Bardzo, bardzo duż, dużą rzecz, e, czyli dieta online, które jak nas będziecie słuchać, to już będzie działać, a teraz nadchodzi. I szczerze mówiąc, po problemach, które były z apką, tą iOS-ową, tym iFruitem, Fatalno, tałem, strasznie Fatalną, strasznie fatalną To ja jestem lekko się obawiam, jak to będzie. Ale wiesz, co wydaje no, mi się, piacze, że oni się to Piotrze, że jest z tej to, apki i po co aplikacja. ci ona była? Po co ci ta apka była? Czy znaczy, ja jej w ogóle nie To ja to, ja, to ja może powiem, bo problemy. ja akurat jej używałem przez 3, nawet 4 dni. No, e... ty jesteś fan tych iOS 7 i tak dalej, więc się rzucasz, jesteś Early Adapter. Tak, tak, jestem Early Adapter ale to się bez bólu przyznaje no co no. w każdym bądź razie o, dobra o czopie, o czopie możemy food. powiedzieć Opka. czyli o piesku, który poznajemy podczas e, w sumie jednych z pierwszych e, pierwszych misji gry i tutaj mamy w tej aplikacji możliwość trenowania tego psa trenowanie polega na tym, że karmimy tego takie tamagotchi, no po prostu karmimy tego psa, wyprowadzamy na spacer e, to się nazywa Nintendo Dogs Teraz. Tak. Bawimy się z nim jakąś piłeczkę, rzucając mu jakąś piłeczkę, głaskamy go, próbujemy odpędzić naszych rywali od suki. Ale to, to wszystko się dzieje na telefonie, nie, nie na ekranie tak, telewizora. Tak, wszystko dzieje na telefonie. To jest jakby jedna strona medalu, to jest ta cała zabawa z psem. Druga strona medalu to jest to, że możemy sobie podrasować swoje bryki i każdy z trzech bohaterów ma swoje takie kluczowe, kluczowe auto, do które dostajemy, to swoje, to swoje auto, auto, tak, sorry. i które możemy sobie po prostu modyfikować, I modyfikacje, e, możemy robić kolorów, ty, karoserii, silnika, osiągów tego samochodu Przecież i tak dalej. No, natomiast zmienić. to ja nie, razu nie zadziałało, więc w moment... Ale zmieniłeś sobie tablicę rejestracyjną Tak, ta, zmieniłem, oczywiście się w grze nie zmieniła ta tablica rejestracyjna Próbowałem to robić parę <słuch> razy. Wszystko działa na platformie Social Club Rockstara, z którym łączność przez kilka dni była wręcz niemożliwa. Nie wiem, czy też mieliście też problemy na konsoli, żeby można było sobie nawet uploadować zdjęcia z komórki, które można sobie zrobić podczas normalnej rozgrywki. Ja się w ogóle się tym nie bawiłem, bo mi to nie jest potrzebne na szczęście, ale, ale zdaję waszą? sobie sprawę, że to czy... musi być po prostu no, w ja No popularności... A ja masę zdjęć chciałem do? porobić, bo ja po prostu docierałem tym swoim bohaterem na takie jakieś abstrakcyjne miejscówki, że, że aż chciałem uwiecznić ten moment, kiedy tam... Ale ty ci zapisało to zdjęcie czy... chyba, nie? Właśnie nie. Czy logowaliście się do social clubu z komputera? E, ja tak, no. Ale to raz. Tego ja po prostu zabiło mnie e, dokładność statystyk. To znaczy, konkretnie, na przykład, wybieramy sobie konkretną misję, i w tej konkretnej misji mamy na mapie zaznaczoną trasę, którą jechaliśmy do celu misji, potem trasę, którą na przykład uciekaliśmy przed policją, ilość wystrzelonych nabojów, przyjechanych kilometrów, prędkość główną, po prostu jest tamtego No Naprawdę, to jest prizm. Oczywiście. No wszystko, powiem wiedza. wam, żeby, że, że jeżeli ktoś ma zamiar ściągania, ścią, ścią, ściągania tej aplikacji, to odradzam bardzo, bo to, to szkoda czasu, co więcej ilość i powiadomień, które wyświetlają mi się na ekranie głównym w ciągu dnia to jest kilkadziesiąt razy. I to z takimi jakimiś absurdalnymi tekstami, że czop jest głodny, nakarm go, chop coś tam, czop coś tam, coś tamto, czop się czop, czop się no, zestał i... sprzątnie gówno za przeproszeniem. Więc no no to, to są takie słuchajcie tego... Ale to co mnie interesowało zawsze i ja byłem przekonany, że ta aplikacja będzie tak działać, że zamiast wyciągać telefon na ekranie kon... telewizora, to wyciągasz swój telefon i po prostu wchodzisz w te wiadomości, w te, te wszystkie rzeczy, które masz na tym. Ta postać miałaby na ekranie, to ty robisz to z, z telefonu. Bardzo swojego. mi przykro. Tak, I tak, i tak, tak, tak nie jest. I że rozmawiasz przez telefon, przykładasz sobie do ducha i, i słyszysz tą postać, jak mówi do ciebie. Coś jak... Na, uh, remote, jest, już to, e, to, jest tak. Mamy LS Customs, czyli. Yy, czyli tę miejscówkę, gdzie możemy upgradeować sobie samochody. Mamy drugą aplikację na telefonie, która się nazywa Chop the Dog. I to jest ta aplikacja związana z psem. Mamy link do GTA 5, gdzie po prostu to jest nic innego jak przekierowanie na stronę internetową Rockstara GTA 5. Potem mamy Social Club i tak dalej, i tak dalej. Nawet mamy aplikację Vice City, i to jest też GTA 3. Yeah. Czyli jakby to jest wszystko związane z, ze spuścizną mm. Rockstara, Natomiast powiem Wam, że więcej zabawy mam na telefonie w grze niż autentycznie w aplikacji. No tak, no właśnie dochodzi że jeśli ten telefon, który masz w tej aplikacji, znaczy w tej aplikacji, te, te, te programy, to jest wszystko to, o czym mówisz, a nie to, co ja myślałem, że jest, no to mnie nie, to nie, w ogóle nie ja interesuje. Nie, więc ja wszystkim odradzam w ogóle nie zamierzam tego szkoda ściągać. czasu nawet na, na om om om omawianie a tego GTA podziewia. Online to, ja, ja nie, nie, nie widziałem tych, tych wszystkich filmików, z może z bety, jeśli jakaś była, ale ja grałem troszeczkę w GTA Online w czwórce. A nie Przepraszam, wiem, jeszcze się mieście... spytał was, czy któryś z was w ogóle gra na giełdzie? Tak, granie na giełdzie jest super i ma co jest najlepsze, to to co dzieje się w misjach ma wpływ na giełdę. No, no, no to, jest, to, jest, to jest oczywiste. Natomiast to pytanie, jest, czy ktoś z was zarobił coś na giełdzie na the, ja, zarobi, ja zarobiłem the bardzo dużo. A czy ktoś z was się bawiłby ja wyszukiwaniem dużo. bardzo ciekawych stron? No trochę tak. Bo tam, na, słuchajcie, tam sama przeglądarka i ilość stron, które jest stworzone w GTA 5 tematycznych po prostu powala. Tam jest tyle kontentu, że ja kiedyś spędziłem Gdzie? chyba z godzinę lub nawet z dwie, czytając tylko i wyłącznie przeglądając te tak. strony, które tam są. Mhm. Znaczy, to, to jest kolejny ten mały element, który można byłoby totalnie zignorować, ale jak się po prostu w niego wejdzie, to widzisz, jaki ogrom pracy został włożony. To jest coś, jak na przykład kręcisz film wysokobudżetowy i masz scenografów, którzy do, najmniejszy szczegół dopracowują, żeby na przykład, nie wiem, mieszkanie jakiegoś, nie wiem, głównego batera, jak wyglądało. Dlatego, że nawet jeśli będzie ten, to ujęcie tylko przez sekundę, to czasami jeśli ktoś chciałby ten film analizować właśnie przez, albo nie wiem, stworzyć jakąś charakterystykę danej postaci, tylko przez ten pryzmat tego, gdzie on mieszka, co i tak dalej, to może na przykład, nie wiem, widzieć jakie ma tytuły książek na półce i tak dalej. I to jest właśnie to. Można to zignorować, ale jak się w to wejdzie, to się widzi po prostu ale... cały bogaty świat. I to było na przykład w czwórce. Widzieliście tylko stronę, tylko, w stronę sek sekty Super. epsilonistów? Więc nie, nie, nie, nie. przeczytam wam nie, nie. tylko ja fragment, mam... który po prostu. Słuchajcie, to jest wszystko przetłumaczone oczywiście na nasz ojczysty język, więc to jest wszystko. I jest rewelacyjnie przetłumaczone. Dokonałem wielu niesamowitych czynów w tym i poprzednim życiu. Ziemia ma 157 lat, i wielu z nas już raz żyło, umarło, i narodziło się na nowo. Powtarzam wszystkim epsjonistom, by pojąć sens Wszechświata trzeba sięgnąć do rdzenia swojego jestestwa oraz zdolności kredytowej i przesłuchać setki kosztownych godzin moich wykładów. Wtedy pojmie się i pozna istotę prawdy. Toż sama ona będzie z mądrym uśmiechem trwającym całą wieczność. Między innymi takie kwiatki spotykamy na stronach Epsilon. Też to jest to, to, o czym mówiliśmy, czyli o tym efekcie krzywego zwierciadła, że bardzo dużo rzeczy, które znamy na co dzień z naszego faktycznego życia, jest przedstawione w GTA w jakiś tak, sposób, tak, czasami sporadnie. Tak. W mocnym krzywym zwierciadle. Czasami wiesz, w tak. mocnym krzywym zwierciadle plus moim, przynajmniej nie wiem, <śmiech> ja się doszukuję wielu nawiązań. Do filmów czy do nawet gier. Jest, nawiązanie do, do na przykład tak do mówić, zabójczej broni dwójki. Do zabójczej broni do, do, dokładnie z, z, z tym, z wciągarką. Czy na przykład jest taka tem Jest jeszcze nawiązanie do, do Mela Gibsona z tego filmu, nie wiem gdzieś, ten Beaver chyba tak się nazywało. Ten mi się wydaje. Z tą maskotką na ręce. Ale to nie tak, tylko ma dygresję. To jest kontrolę. na przykład motyw, który mi się wyjątkowo intensywnie skojarzył z Max Payne'em. Bo w którymś momencie jeden z bohaterów ubrany w biały pod Eee, wtedy się odkrywa jego zdolność specjalna, którą jest właśnie zwolnienie czasu przy strzelaniu. Tak. I dla mnie to naprawdę wyglądało jak scena z Max Payne. Znaczy w ogóle te świetne są sceny a propos takich, takich smaczków, eee, w jaki sposób eee, różni bohaterowie reagują na, na zapalenie jointa. A te misje akurat mi się nie, nie podobają bardzo. Szczerze ci powiem. Eee, znaczy to, to jest, to było, to jest smart, jeśli ja miałem coś takiego taki robić półko, Saints Row, się... Saints Row, do, do, do Saints Row. Ale, ale i, tam jest jeszcze taki, to, to krzywe zwierciadło, ten psycholog. A, nasz, ten psycholog trafesta, jest rewelacyjny. Który wysyła nam wiadomości, że słuchaj, musimy jeszcze opracować, um, jest tylko jedna kwestia, um, musimy zwiększyć tam um, cenę za, za wizytę o jedyne 75%, nie? ale przecież warto. I tak dalej. Rozumiem, że czytacie, no, czytacie maile mi i odpowiadacie na maile i smsy, tak? No oczywiście. No tak, ja, ja, ja staram się bardzo... Y, bardzo kompletnie przechodzić GTA. Bardzo słusznie, gry z GTA. Teraz słuchajcie, spotkałem Czy... się dzisiaj w, w tak zwanych rozległych internetach z czymś, czego już dawno żadnej grze nie słyszałem. Jak to osoby tam w dyskusji na Facebooku wspominały, że każdą z postaci z pełną świadomością i premedytacją grają w inny sposób. To znaczy, nie wiem, Trevorem pozwalają sobie na szaleństwa i mordowanie niewinnych przechodniów, nie wiem, Franklinem na przykład nikogo nie zabijają, tylko starają się być takim małym złodziejaszkiem, a Michaelem pozwalają sobie na jakieś momentami wybuchowe akcje, jak ktoś mu, nie wiem, zajedzie na czerwonym świetle. I wiesz, to, że te postaci są zbudowane na tyle e, rzeczywiście, że później gracz może sobie zrobić przedłużenie, to znaczy, że, że to, jak masz przedstawioną postać, wpływa na to, jak nią grasz, to też jest moim zdaniem No, niesamowite. Ale przyznam, że ja bym bardzo chciał na przykład Trevorem zagrać w tenisa i zobaczyć, jak się w jak przegrywa. <śmiech> e, bo, bo, bo na razie mi się udało tylko Michaela przecież. E, i muszę przyznać, że tenis jest całkiem nieźle No, a to nieźle i powiem Ci, że nie jest taki łatwy. Znaczy, dla mnie jest łatwo, ale to wiesz, ja uwielbiam te wszystkie top spiny i tak, tak dalej. Tak, więc, tak, tak. Jest tam. Nie, ale... Je, Zależy, się jaki poziom, się poziom trudności podoba, bo... sobie ustawisz, przecież... Nie no, mniejszy niż średni to ja nie gram, nie, nie. No najwyższy A jak w ogóle wam się podobają te wszystkie możesz... aktywności dodatkowe w grze? Związane na przykład z treningiem, joggingiem, ja, to na rowerze. Rowerze. z rowerem, z jogą. Jezu, tam tego jest mnóstwo przecież. Zasadzie, to jest to, co poprawili w stosunku do poprzedniej części, bo San Andreas było bardzo rozbudowaną grą, tam było mnóstwo rzeczy, Tam nie wiem, czy pamiętacie, ale wygląd naszego bohatera to nie była tylko fryzura tak, i tak, no, zarost, nie, nie, nie ale też no, to kondycja fizyczna, mogłeś być kolosie, na kolosie, być udzielcem. Byśmy... Tak, i tego nie było w twórce i to był wielki zawód yy, i, i to, ja nie wiem w jakim stopniu na przykład to, w jakim stopniu twoje ciało się zmienia, jeśli grasz tam bohaterami, ale yy, ja mówię, ja zmieniłem właściwie fryzurę Franklina na takie większe afro, dałem mu taki, yy, taki yy, to się nazywa... Yy, późno, nie 5 o'clock z taki zarost to co wspomniałem wcześniej to takiego czeskiego panka zrobiłem Trevorowi i jeszcze nie czeski metal mój z, drogi z z chyba Smakelem, ale tak, tak, tak, czeski metal. Długie włosy, prawda, z tyłu, krótkie z przodu. No super, super to wygląda. Zauważyliście, że gra jest mocno zorientowana właśnie na propagowanie raczej ruchu i takiego zdrowego trybu życia, znaczy poprawiania swojej kondycji niż, niż jakby jedzenia. Tak jak pamiętam, było w San Andreas, przecież tam się chodziło, można było żreć te hot-dogi non-stop i człowiek tył, prawda? Tutaj tego, tutaj tego nie, nie ma. nie kupić hot-doga. Proszę? Razy. Tutaj mi się nawet nie udało. nie tego. No właśnie, bo, tak, nie tak, bo nie tylko, ma. Że w czwórce to była naj, najszybsza metoda na odzyskiwanie zdrowia, tutaj nie ten. No, no. A wróciście uwagę na to, że każda z postaci ma swój, yy, że tak powiem, repertuar ciuchów. Tak, to znaczy tak, nie jesteśmy tak. w stanie ich ubrać wszystkich tak samo, jeżeli pójdziemy nawet do tego samego sklepu i będziemy przygotowaniami garnitur. To Trevor się nie potrafi ubrać, się nawet sobie koszule w spodnie no, nie potrafi się ładną <śmiech> bluzę z kapturem. <śmiech> Teraz ten z, z, oldschoolowy, garnitur, jakichś takich, nie wiem, sztruksu chyba brązowego i wygląda w tym po prostu kosmicznie, jak jeszcze do tego dąży Wielki kołnierz, Revolacja. jedna koszula, jeden fragment koszuli wystający ze z spodni. Zabawne. Generalnie GTA to jest gra, o której można by było mówić godzinami i co więcej mam wrażenie, że jak spotkamy się, nie wiem, za miesiąc i będziemy wszyscy jeszcze więcej godzin tam spędzimy, to i tak będzie pełno rzeczy, na które ktoś się natknął, a kto inny się nie natknął, tak. nie wiem, na, na jakieś scenki, albo na to, co się fajnego znalazło na tym Twitterze wewnątrz gry, albo na to jak jakaś postać była w danej misji i tak i kupujecie itd. na aukcjach yy, przez internet samochodziki? No, ja jeszcze nie musiałem nic znaczy tego. A nie robić. musiałeś, bo to nie musisz robić, mój drogi. Samochody są na ulicy, ja Pieniądze i samochody leży. to na robić i to robię. Zarobiłem kasę, to co, na, na co pierwszy wydam kasę, kupis jakąś furę. Ja, znaczy, tylko ja, tak ja, to, ja to, że planuję kupić sobie samolot. Są bardzo drogie. No to inwestycje tak. No pierwsze pie, pie, chciałem tam kupić też... jakieś lotnisko, znaczy jakieś y, w ogóle miejsce do lądowania y, helikopterów w mieście, to po prostu jakieś kosmiczne pieniądze to kosztuje. No. A Trevor tam tyle tam kasy niestety to, nie ma. To miliony idą. No tak, tak. Wiesz, tam niektórzy czynią miliony i dlatego dużo sens ma robienie... No właśnie dlatego teraz patrzę, które no. akcje jak stają, żeby szybko móc coś sprzedać. Mhm. Dobrze, no. panowie, to możemy tak troszeczkę... Yy... Jakąś klamrę powinniśmy... Tak, klamrę... Robić. Ja bym chciałem was zapytać, yy, czy mieliście już takie momenty, gdzie po prostu byliście tak zszokowani tym, co się stało, albo tak... Tak zszykowani może nie, że prawda, oburzeni, ale, ale po prostu czy coś zrobiło na was wrażenie w tej grze od strony fabularnej, czyli na przykład jakiś komentarz, jakieś zachowanie głównych bohaterów, czy coś, co się pojawiło na ekranie, no było takie, że stwierdziliście, że o kurde, albo o i taka cisza. Pojawiłem takich parę momentów. Pewnie, Muszę tam jest cała masa tak... takich rzeczy, szczególnie tak związanych z wątkami fabularnymi i poszczególnych postaci przecież. Mhm. Ale to może od, Piotra, od, Piotra. od Piotr, to, już wcześniej mówiłem Już to, o czym wcześniej mówiłem, czyli wprowadzenie Trewora. I to, co się dzieje z tą tak. postacią znaną z. No serii. tak, to, to, było, to było jedno. Ja to była ciekawa akcja z, z, tym, z tym człowiekiem, który. Z tą, z tą, powiem tak, żeby ci, co wiedzą, to będą wiedzieli o co chodzi. Z tą firmą, która jest, się nazywa Life Invader ta, ta akcja z, z nią. Tak, no, z telefonem. Jest, jest to jest mocno. Jest mocno. Ja byłem w szoku, ja się nie spodziewałem tak jak co I, i e, Ja się bardziej w spodziewałem w ogóle... jakiegoś pranku tak zwanego. No, scena e... tam z głównym i moszną, bardzo dobra. No, to jest, to są, jest parę rzeczy, które. Ja pamiętam w twórcu właśnie w tym dodatku, o którym, o ten senator, który tam z dzwonkami chodzi na wierzchu, to robiło wrażenie, ale tutaj jak po prostu sobie patrzyłem, ten worek, to, już... I to jest taka migawka, no już można nawet to przeoczyć, jak się nie patrzy na ekran bo jaka, to, nie wiem, coś ci odwróciło uwagę. To, to sprawia, że oni przemycają takie rzeczy w tej grze, a czasami nawet nie przemycają, bo na przykład piersi i tych Steve to są całkowicie widoczne, nie? One... No... No... Kto, kto miał tam... Kto rozumiem, był rozumiem że damia, że no tam, że kasa tam się sypała znała, dosyć ostro. <laughs> No ja w pewnym momencie to już ty misz, wiesz, po 6 dolarów, po 6 dolarów, po 6 dolarów i, i tańcz, i tańcz. No ale. No, Powiedzcie, że momentami wytań, to przypomina że, jakaś... taką ja grę podoba... Decathlon, na, jak pamiętasz, to się cały czas przyciskało i jeden przycisk tam i cały czas. Tak, ale, ale ten Strip -tip, Strip, -tip, czy z Klub ze Stripsy nie robił na mnie takie wrażenie, jak w poprzednich częściach. No, ale poczekaj, I... Damian, a czy dostawałeś sms -y od dziewcząt? Znaczy ja tam postanowiłem jedną uwieść i. było. postanowiłeś w domu dwie uwieść czy nie? Dwie, dwie też się no. zdarzyło. I cztery też. Znaczy, wiesz, ja, te, te, te, Michale, no, tak, nie Michał, nie taki skromny Fabularne jedno. wątki robił, ty ja po prostu muszę sobie, prawda, zobaczyć, co w tym świecie jest ciekawego dla takiego Ale uważałeś, uważałeś z... na ochroniarzy, prawda? No tak, no. Ale to jest standard, nie? Jak już masz doświadczenie w prawdziwym strip clubie, to <laughs> wiesz, jak patrzeć. <laughs> Robisz takiego kamelona, jednym okiem tu, drugim okiem tam i, prawda, się dzieje. Ale... Ja, ja proponuję, żebyśmy w tym momencie zakończyli. Zrobimy sobie spoilercast taki łączony razem ze The Last of Us w, może w kolejnym odcinku. To dwa zdania podsumowania Gdzie, każdego z gdzie nas. porozmawiamy może więcej o fabule GTA V i o tym... Mi się wydaje, że do tego czasu to chyba wszyscy przejdziemy i będziemy mogli na przykład konkretnie porozmawiać o tym, jak zmieniło się nasze życie i, i czy chcemy, czy na przykład nie chcemy. Być agresywni w prawdziwym życiu, czy na przykład po, po, mogliśmy się wyszali? Ja nie, ja nie obiecuję, tak, że przejdę, ale postaram się tam ugryźć jeszcze fabuły. Mhm. Dobrze. To co panowie? Kończymy. E, dziękuję tej Piotrkowi i Michałowi. Dziękuję Dzień bardzo. Tak, idziemy grać w GTA teraz. Jakbyś tak. zgadł. Ja tej. E, obiecałem pozdrowić ch chłopaków z KOR, bo się okazuje, że, że nawet na Zielonej Wyspie są słuchacze z fan Fantasmagierii, co mi bardzo co mnie bardzo cieszy, bo też będzie wiedział o co chodzi. Dobra, to co, no w takim razie zamykamy nasz kramik na dzisiaj. Idziemy grać na giełdzie, idziemy strzelać się. Idziemy bawić się, idziemy się bawić z Trevorem, bo to jest chyba największy fan w tej grze, tak. z tego co widzę. No Trevor mnie przeraża, muszę przyznać że jestem już tak, już mam tak grubą skórę, jeśli chodzi o gry, że ja potrafię się zdystansować do tego, co się dzieje na ekranie, że to mi nie, nie przeszkadza. Ale wiesz, ale powie, jest że... to jest to, co Piotrowi nawet ostatnio mówiłem, że ja nienawidzę Rockstar za to, że daje mi grać postacią, która w tym całym, że tak brzydko wyrażę, tym popieprzonym mieście jest najbardziej normalna, bo tam bycie normalnym to znaczy bycie, być socjopatą so, so, so po prostu i tyle. Uh -huh, uh -huh. A jedna jest dobra scena, teraz mi się przypomniała z Trevorem i z tam z y, ciotką Franklina, <grym, <grym, co jej dawał kasę, taki spoiler nowy, tak, tak, tak, ale co tak, jej tak, dawał kasę, tak, tak. jedna taka zadowolona, ale jak zaczęła przeliczać tą kasę, to jej trochę mina zrzedła, to właśnie świetna mi scena. Mi się tam przy tej samej scenie podobało niesamowicie to, jak Trevor podłapał, bo tam tych dwóch chłopaków z sąsiedztwa, tam jeden mówił, tego, że no musimy zrobić ten numer. Na co trzeba? Numer, numer, jestem królem numerów. Jaki numer? I tam w polskiej wersji językowej teraz zacytuję, więc uwaga, PG-18 będzie przekleństwo, bo to mnie rozbawiło wyjątkowo. E, on powiedział, że czy będziemy obsypywać jakiś chuj ołowiem. <laughs> Cytuję. Tak, tak. E, ale powiem że polskie getra, no tłumaczenie, jest... ono nie jest jakieś tam super wierne, ale jest moim zdaniem <laughs> bardzo dobre. Moim zdaniem jest, jest, jest świetne. One o tyle jest prostsze, że, że tam są po prostu całe dialogi, które można było tłumaczyć, od razu z kontekstem, więc nie było jakby problemu, żeby, że kiedy słuchasz po prostu to, co mówią bohaterowie i czytasz to, co, co powiedzmy zostało przetłumaczone, że jest jakiś dyzonans. że naprawdę Wiesz, to jest oni się pasujące. trochę bawili w to, co się bawili i tłumaczy Diablo, czyli tam nawiązywanie do memów, bo w którymś momencie jeden z bohaterów rzuca, to, też na tym Facebooku wewnętrznym, na lewej się w że brałbym ją jak rolnik dotacje czy też drugi tekst, który tam się pojawił i mi wpadł w oczy, jak jeden z bohaterów pisze o psie, że dałem czopowi narkotyki i miota nim jak szatan. <tum> tłumaczenie tak, jest tak, genialne, tak, tak, to, to trzeba brawo. przyznać naprawdę, ja biję brawo. Tak. Ty, na tłumaczenie I jest rewelacyjne. Powiem wam, że ja bym mi to tłumaczenie od razu wskoczyło, bo mam e, polski, e, polskiego tego PSN-a, ale nie można później zmienić tego, bo to jak ci już raz zainstaluję tak. grę, a instaluje, no, z dobrą 8 giga. Czy nawet nie, więcej. instaluje się na, 3, czy na... nie, 4. Nie, Panowie, no. 18 giga ściągnąć, więc... Nie, nie, instaluje A ty, Damian, ściągałeś, masz za wersję cyfrową? Nie, ma ja mam na płycie. A tu właśnie, ja Piotr, tak na marginesie mnie się spytać, przecież jest cała ta y, akcja związana z tym, jak to w ogóle y, działa w wersji cyfrowej, takiej cyfrowej dystrybucji, bo przecież gra jest tak zaprojektowana, że część się kontentu instaluje, natomiast płyta cały czas działa podczas Podczas grania. Tam coś, mnóstwo, mnóstwo danych przecież z tej płyty leci. A jak, a jak to, a jak to tak, wygląda? Ja słyszałem o tych wszystkich krzykach, jękach, płaczach i o tym, jak to będzie beznadziejnie wyglądało. Ale to jest wersja z, z Xbox. A. Mówiąc szczerze, ja bo przed chwilą spojrzałem, mam przegrane 3 razy 8 godzin, bo każdy bohater ma mniej więcej 8 godzin, czyli tam 3 razy 8, 24. I przez te 24 godziny gry, wczoraj po raz pierwszy faktycznie zauważyłem jakieś doczytujące się tekstury, hmm. tak na moich oczach. Po czym, jak zmieniłem postać na inną, bo tam generalnie on, b, b, b, b, b, b, bardzo dużo tych tekstur się w którymś momencie zaczęło doczytywać, ale przeskoczyłem na drugą postać i problem zniknął. W, w PS-ie PS non-stop yy, mieli płytką, bo to ja słyszę akurat, mam tak, tak. Czyli ja mam w ogóle problem taki, że ja się boję, że moi, moi, moje PlayStation niedługo zejdzie. <śmiech> ale to zejdzie. Bo już takie dźwięki tej płyty. <śmiech> <śmiech> ale Damian, twoje PlayStation zejdzie w glory i chwale. Mając, no, mając na znaczy, GTA 5. Znaczy, ja, ja w ogóle kocham moje PlayStation, ale chciałbym, żeby jednak było niezniszczalne. wszystko. Można schodzić Może Nic nie wbieram, jest ale, niezniszczalne, ale, mój drogi. Tylko kons konserwaty są niezniszczalne. Czyli mojego Xboxa też kochałem, zanim... <głos> jak już zszedł... Xbox to... to ja to już opowiadałem 5000 razy, to powiem po raz kolejny też, że jak mi Xbox po prostu zszedł, tak? Po pierwszym tym... Po pierwszej tej awarii, Red Ring of Dead to coś we mnie pękło. I wiecie, jak to jest. I, yy, I boję się, że jakby tak było z PlayStation 3, to... To znak, że musisz musisz postawić na MacBook 4 i tyle. Zastanawiam się, czy jak może pionowo by to przestanie tak rzęzić. No nie radzę, nie radzę. Dobrze, panowie, żegnam się ja, Dachman. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmageria.net Lubić na Facebooku, Facebook... Com, podcast Fantasmagieria, Twitter, wszystkie social media. Znajdziecie też nas na afinder.info, gdzie jest Fantasmagieria. Do usłyszenia za tydzień. Cześć wszystkim. Cześć. cześć.